I się, kurwa. Halo? Co za ten dzwonek? Halo? Co, ja teraz siedzę, będę nagrywał takie rzeczy. No, dzisiaj akurat nie. Wczoraj albo dziś. Wczoraj jakieś piwka. Teraz chwila, to zresztą wytnij to do to intro przy okazji. A nie wiem, ja wczoraj miałem cały czas, przedwczoraj też byli na ten i tak dalej. A nie, no właśnie dzisiaj akurat nie mogę. To było przejście. robimy płynne przejście. Ale robimy płynne przejście oczywiście, nie? w jakiś piątek czy coś akurat dzisiaj nie mogę? Aha. To jako że Magda skończyła mówić. No to możemy, za <głos》>, możemy zaczynać. Możemy okay. zaczynać. Okej. Witam na hmm, witam wy w 17. podcaście. I o Boże, jak zaczynamy, ekipą... ekipą... to ja sobie usiądę, czekaj. O, o, o dobra, o, dobra, dobra okay, siedzę. okej. Okay, okay. siedzę. siedzę. Dobra. dobra. Rozpoczynamy 17 podcast, Jeej, Tym razem nie ma z nami kokarta, Jeej, Wyjście jest, tak jest tak samo chujowe jak zawsze. Wejście jest tak samo chujowe jak no, ty, tym razem Zubek trochę się postarał, bo nie. w komediowym stylu. Nie, nie, nie nie postarałem się, po prostu potrzebowałem... Bo wyobraź sobie, że przez ostatnie 40 minut się jednak nie zastanowiłem nad tym, jak zacząć i zaskoczyło mnie to mimo wszystko. A mnie zaskoczyło, że się nie zastanawiałeś. Zaskoczyło mnie to, co dziwne zaskoczyło mnie to, chociaż to ja wybieram moment, w którym zacząć, jednak tak jak się już spiąłem, to po poczułem się niekomfortowo z tym, że muszę zacząć, mimo wszystko zacząłem. Dobra, to od razu cały tam podcast wszyscy, wszyscy znają, jak nie znają, to mogą sobie odpalić poprzedni odcinek i tam się każdy no przedstawił. Po co, mamy, po co mamy mówić cześć? No jak um, to? Z tego to się nie zaczyna. Jakby z tego się Dobra, Magda, powiedz cześć. Cześć. Dobra, no czy ktoś koniec. chce jeszcze powiedzieć cześć? Ej, no... Jak wyjdzie teraz, Nie, ja mówię cześć. O. To... Cześć. Dobrze, wszyscy powiedzieli cześć. Poza Okej. Okay. Cześć. cześć. się z wami nie chciał przywitać. Ja po... Ej, ja powiedziałem cześć już tyle razy w ciągu ostatnich paru zdań, że wiesz... To prawda, Tak? To później to, tego odsłuchasz i powiesz co małem, czy nie. Dobra. No. Anyway, e, przechodzimy do newsów, newsy będą krótkie, zwięzłe i nie na temat, więc e, zaczynamy od tego, że będzie wydawana w, w, tam, w Stanach e, nowelka galaktycznych Hirosów, AKG-ów w kosmosie I wiadomo, że się przez to wszyscy cieszymy, prawda? Oczywiście, kto, e, tak, czy Któreś z was poza Tomaszem by ją kupiło? W sumie powiem ci, że... No sumie bym postawił postawiłbym sobie na półce i bym zrobił to tylko dlatego, żeby temu mówić. Ej, i bym tak się pytał: Ej, jakie bym kupować zostaną jakieś nowele? No tak, e jakie? No nie wiem. Pewnie kupiłeś jakieś chujowe, bo ja sobie kupiłem Legend of the Galactic Heroes, bo jestem poważnym człowiekiem, który ogląda poważne anime. Ale jak ty nie masz gustu, o poważnym kosmosie. jeżeli, to, jeżeli Ale jak ty nie masz gustu, kupiłeś jest sao, to pewnie to sobie kupiłeś jakieś tam Sao, jakieś tam śmieszne nowele od Eko, które. które... No i co mi powiesz, że są pierwsze na Malu? Co mnie to interesuje, na którym są miejsce? Ja kupuję anime tylko dla prawdziwych i poważnych ludzi. Oczywiście, Ale... tylko oni ja, ja, miał ja, prawdziwych, poważnych... Ja wiem dlaczego oni zaczynają to wydawać, przecież ma być ten remake cały czy coś takiego, to... Tak. I, po prostu... i, biznes, I po prostu... Nie, ja myślę, reklamę. że oni po prostu będą chcieli ufnąć te sto, sto ileś odcinków, 24, a resztę już miał w książkach. Tak. No, i wiesz, będzie reklama nowelki, nowelka się sprzeda poza Japonią, wszystko będzie cacy. O, o tym, o czym Może... się dzieje w kosmosie, już wspominaliśmy tyle razy, że chyba nie trzeba tego powtarzać. No, nie, w kosmosie. Umarłabym teraz, no. jakby jakieś wydawnictwo stwierdziło, ej, to w sumie wydamy tą nowelkę w Polsce i wszyscy wtedy co? No wiesz, mogliby wydać. Na pewno są jeszcze w Polsce jacyś ludzie, którzy ściągali VHS -y z Japonii, żeby to oglądać. Wierzę. Dobra. Nie no, czy próbujesz sobie powiedzieć, że nie ma poważnych odbiorców, poważnych anime na tym Nie, Przepraszam kraju. bardzo. W naszym kraju są tylko poważni ludzie, którzy są poważnymi Pisz, odbiorcami i oglądają poważne, poważne książki serie. i oglądają poważne anime. Oni tak, ostat ostatnie anime, i jakie głębokie. oglądali, to jest właśnie Legend w Galactic Heroes, bo Nieprawda, wszystko, co po później gangsta. powstało, to shity. Nie no, oni walczą z mojoshitami i oglądają tylko poważne, mroczne, klimatyczne serie i tylko in bardzo inteligentne i na pewno z drugim dnem, które ci wytłumaczę. Czyli jest... Death Note. Tak, oczywiście. Death Note, Gangsta... Nie, wszystko tak, co ma Death są... w nazwie. Tak, jeśli coś ma Death w nazwie, to już wiadomo, że będzie miało jakieś drugie dno, więc... To, to są poważni ludzie w naszym fandomie. Tak. Y Kolejny news jest bardzo, bardzo prosty. Przekazałem go Magdzie, ponieważ jest o groźbach karalnych i w ogóle Magda studiuje prawo, więc... nie, proszę, cię nie dawaj mi go, nie rób mi tego, ja nie chcę. To ja wezmę, bo mogę czuć się zagrożony, bo widziałem paru odcinków. No to dawaj. nam o tym Czemu nie Czemu czujesz się na zagrożony, no? Bo 15-letek z Toyama City, w prefekturze Toyama został wow. zatrzymany przez policję, dlatego że groził, że zabije wszystkich panów Live'a w Japonii <głos> własnymi rękoma. No i wrzucił na Twittera zdjęcie, czyli z sobą trzymającym nóż. <głos> Ej, ale coś tu coś nie pasuje, że własnymi rękoma, w sumie chce ich zabić nożem. No i tak. Ciesz się. No... ja i tak jestem zafascynowany, że nie powiedział, że zrobi tego własną krwawicą. <głos> tak, <głos> dokładnie. Powiem Wam, że generalnie. Ja nie wiem, ale. Tomasz brzmiał, jakby się bał. <głos> no ja się no... bał. Znaczy ja już teraz nie bardzo, bo od, od, dzisiaj, ten fanem, od dzisiaj jestem fanem Idol Mastera bardziej. przy tej <głos> powielnej wersji z 2007. No co? Będę musiał to sprawdzić. Ale no cóż, to tylko udowadnia, że ludzie dalej są głupi. Albo istnieją fani <grymna> Live. Już tak. nie. Już <grymna> nie. To, nie będą już, istnieć. To już wymarły nie będą ty nie, ale to mi się kojarzy z tą samą sytuacją jak koleś, yy, wiesz, w jakiejś yy, gierce yy, pisał do ludzi, że, i ten, że powinni się zabić i później go zgarnęła policja bo tego, bo im groził czy coś w tym stylu. To jest tak samo głupie po prostu, no daj spokój. Zrobił sobie dla ja jakieś zdjęcie z Garnemarza nie, nie, on on nie, to był poważny człowiek. Myśli, że on nie miał na półce noweli. <grym <grym <grym nie miał na półce On, myśli, gang, on nie, miał, nie ma gejów w kosmosie na półce tak. i nie oglądał <grym> on, on walczył z moje shitami Dokładnie. i dlatego chciał zabijać idolki. On pewnie już się czaił na to, żeby po prostu yy, ściągnąć Nogizake ze sceny. No. Dla, dlatego ten news, to było takie płynne przejście właśnie przez to. Powiedziałam, ja tak, że to, powinniśmy to, to nagrywać do telewizji. Jakby ktoś oglądał takie wiadomości, jak my je podajemy, to masakra <głos> generalnie. Ale przecież jesteśmy jak telewizja, nikt nie ogląda, tak. <głos> <głos> tak, i, i, powiem, i powiem ci, że jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o przekaz, to jesteśmy zapewne nawet tak samo mało rzetelni oraz <głos> e, tendencyjni jak nasze mass media. A, nie więc... jesteśmy tendencyjni. Oczywiście. Nie. Ale o A nie, przepraszam. Czy, czy narzuciłeś kiedykolwiek swoje zdanie tutaj komukolwiek? <głos> Nawet nie dałem nie. się odpowiedź tego zdania do końca. <głos> <głos> Musiałem się powstrzymać. Nie udało ci się. Nie sorry, przepraszam. Nigdy, nikogo. E, no oczywiście nigdy nikomu nic nie narzucamy Jeżeli, nie opinii, jeżeli mówimy cokolwiek, to robimy to tylko i wyłącznie dla waszego dobra i tylko jeżeli serię jest zła, mówimy o niej złymi słowami. Dokładnie. Nigdy nie obraziliśmy żadnej serii uważanej za dobrą przez szeroko pojętych krytyków. <śmiech> Dokładnie. Znaczy tak, ja no może z, raz obraziłem w ten byśmy w teden, jedną serię, byśmy wtedy ale... na rzetelności. No cóż. Okej. Okay. Pomijając to, lećmy dalej. Czy pomijając to, e, nie wiem czy mówiliśmy za którymś razem na wizji, że nie będziemy oglądać e, tego... Attack on Titan e, High School, czy jak to się tam dokładnie nazywa. Junior, Junior High. high o. Ee, że nie będziemy high. tego... Junior high, bo nie będziemy tego oglądać, bo to taki e, shit spin-off i tak dalej pewnie będzie. No, chyba że opening będzie e, robiło Linked Horizon. No cóż, na dniach wyszło, że opening będzie robiło Linked Horizon, więc... To będzie na to, że będziemy Ocze... to oglądać. Uuu. Więc oczekujemy w tym pięknym, chibi szkolnym wydaniu tytanów, e, openingu pełnego patosu, patriotyzmu, i ogólnej wyniosłości, walki o wolność i tak dalej. Jezus Maria. Dokładnie ja tego oczekuję. No tak, to, każdy no, tego i, oczekuje. Ja, ja oczekuję jeszcze podskoków i obrotów. Nie no, ale moim zdaniem to jest bardzo dobre zagranie, jeśli ten opening będzie e, właśnie w takim wyniosłym stylu i będzie parodiował tytany po same po pewnie słuchali jak się wypowiadamy o tym i dlatego to zrobili, żebyśmy oglądali. Taka jest prawda. Pozdrawiamy naszych panów z Japonii. <śmiech> Pozdrawiamy <śmiech> naszych panów z Japonii. Pozdrawiamy tego jednego człowieka, który przesłuchał e, 7 minut któregoś tam podcastu. Prawdopodobnie akulata, leciał akulata nad akulata Japonią i słuchał podcastu w samolocie. Wiesz, tak. proszę go w Japonii. Akurat Dokładnie. tego 7 minut przesłuchał, nie? No co? Ej, no przepraszam bardzo, w Rosji ktoś przesłuchał 24 chyba i inna osoba 50, więc tam już mamy fanów. A Rosja do Japonii nie ma daleko. Więc... Wszystko jest możliwe. Do, do Polski też nie. Do Polski też nie. No cóż, nie, no, do, do Polski zdecydowanie nie. Ale możemy przejść już do kolejnego newsa, którym jest... Uwaga, uwaga. Mówiliśmy już o potrzebnych kontynuacjach. Teraz mamy kolejne potrzebne serie w tym samym uniwersum, czyli nowy Bahamut. Tomku, slice of life w karciance. Jak myślisz, czy to wyjdzie? A co mogłoby się nie udać? Nie wiem. To, że to jest karcianka. Tak, tak. ale... czy wyobrażasz sobie powstanie serii Slice of Life na podstawie Magica? Oczywiście, o... Slice of Life po skakaniu pomiędzy uniwersami zawsze. O. Slice of Life z Walkerów? Tak. Miałbyś całą, na przykład, jakąś smutną historię jakiegoś smutnego walkera, który miał smutne życie. Nie takiej Chandry, która... Miała smutne życie. Ale Chandra nie miała smutnego życia. Jak dziewczynka chyba miała. O Jezu. Nieważne. Nieważne. Ten, ten lore. Smutne życie Plainswalkerów. Smutne. wam. animation. The animation. The animation. <laughs> to, Już to puściłam sobie w tle i z tą muzyką wasze mówienie o tym brzmiało co najmniej epicko. Ale Pfałkę czego? Ale, ale to będzie przecież ser, seria o dziewczynce smoku w szkole magii. W świecie Bahamuta. Tak. W Jej tym samym tak. Świecie, tak, w tym samym świecie, gdzie dopiero co wychodziła seria o, o, Havaro. Havaro. Havaro. o piratach z Karaibów. O, o, pi o piratach z Karaibów na dzikim zachodzie, który jest średniowieczem, z Johnem Dark na czele i e, zabijających złe demony oraz prastarych bogów latając na kaczce. Więc no cóż, teraz mam nadzieję, że ta seria wyjaśni wszystkie demokamenty, jeśli chodzi o fabułę i dowiemy się, czy to naprawdę miało sens. Oczywiście, że miało. Trzeba no by to, to... nie mieć. Nie wiem. Ale że jeśli y, poprzedni Bahamut pędził i zostawiał ze sobą setki dziur fabularnych, tak ten Bahamut będzie pewnie stał w miejscu i wszystkiego się dowiemy. Albo nic się nie dowiemy, ale będzie raczej stał w miejscu. Oczekujemy bardzo mocno. To jest... 2016, coś dokładnie? Nie. O! Lesiu! Remastery. Co remastery? No, e, remastery Furikuri. O, to do mnie zniósł. No to, no to serię no. z Nonoraip. A, to serię z dobrze. No, tak. Aja. Jeżeli oglądaliście nasze materiały krótsze... Które traktowały na temat studia Gainax To mogliście usłyszeć, że istnieje taka fajna bajka, która nazywa się Furikuri I była to bardzo ambitna pozycja z lat dwutysięcznych Która no... Niestety albo niestety to Została sprzedana przez Gainax, który jest Biednym studiem, no i nie mógł się w żaden inny sposób utrzymać Więc opchnął ją do studia, które pomagało przy stworzeniu tej serii Czyli Production IG Tego samego Production IG które będzie wydawać zremasterowanych gejów w kosmosie. Czy to dobrze? W sumie nie wiemy tylko, czy jest potrzebne to. Dla mnie zupełnie, ale pieniążki są pieniążki. Tak. Zawsze będzie można sobie zriuczowość w tej Obstawiamy, że po prostu zrobią z 6 odcinkowej owy, która miała sześć odcinków przez budżet, i nic ciekawszego poza tym budżetem że zrobią z niej 12-odcinkową moe shit serię, która nie będzie miała muzyki The Pillows, bo nie będą, nie wiem, mieli prawa autorskich do muzyki The Pillows Ani pinienna, nie, co będą, będą mieli, sięgać. nie będą mieli do muzyki The Pillows i skończy się tak, że wyjdzie coś, co z Furikuri będzie miał wspólny tylko tytuł a, Aha, to tam, bo... Może tak być, i będzie Furikurinot. Nie no, tak, co już cytując z internetu. Prawdopodobnie e, zamiast zespołu The Pillows pojawi się wszystkim bardzo dobrze znana Nana Raib, która tego, jest znana poza tym, że jest znana, z tego, że fałszuje w każdym swoim utworze. Wyobraźcie sobie, że główny bohater będzie, nie wiem, Hikomori i będzie Nitem, który znajdzie dziewczynę. A na koniec, nie wiem, wyobraźcie sobie, że Haruko będzie tsundere i będzie biło od niej seksualnością. Po prostu wyobraźcie sobie, jak wspaniałe to może być, zrobione w obecnych czasach Furikuri. Nie no, a o może co? oni... O Jezu. Nie, dobra, to jednak jest zbyt zła wizja. Nawet nie dokończę tego zdania. To boli. Po prostu... Ała. Nie. Po prostu... Tak po prostu... To totalnie to warto. Tylko czekać. Tylko czekać, co zrobić z tym Production IG. Ale nie no, na Production IG nie możemy jakichś na nie narzygać. No, mm. największy błąd ostatnich lat Production IG to pozwolenie w Tatsunoko Production zrobić drugi sezon Psychopasa. No, tak. No cóż, to się... zdecydowanie im nie pykło. Ale co tam. Wiesz, zawsze możesz liczyć na taki remake w stylu Gatchamanów. Może, może będzie taki, taki, wiesz, taki fajny, takie furikuri, tylko inaczej, nie ale ciągle żeby dobre. żeby z furikuri zrobić gachamana. Albo do furikuri od drugiej strony, od tych ta... drugiej drugiej policjanta Jezu. O tym detektywie. No. Może albo ty tym, o tym razem tym piracie, co. nie było albo tylko wszystko, Albo wszystko powinno być tylko ten. Tylko z perspektywy tego mecha, jego przemyślenia. Jak siedzi w głowie tak. bohatera. Jak tak, w wychodzi... się i wychodzi. Tak, i, i, i ma swoje przemyślenie o życiu. To jest zdecydowanie jakiś pomysł. Tak, a. Tak ogólnie to chyba tyle w kwestii tego newsa. Czy możemy o nim opowiedzieć, ale na czegokolwiek nie powiemy, będzie to smutna wizja. Jestem. <gry> ale jesteśmy dobrej myśli, ale nasze wizje nie. No cóż, tak. To teraz, żeby się rozweselić, konwenty, bo to... byliśmy ostatnio na konwencie. No, Boże, już tak szybko chcesz przejść? Przecież my nagrywamy dopiero 20 minut. Ale no co, no newsy były, tak? Chciałeś się dzisiaj zmieścić w dwóch godzinach, może nam się uda? Proszę Cię. Proszę Cię. No, też tak myślę, ale... Konwenty, a byliśmy ostatnio na Gakonie, w Łodzi. Łódź to... Piękne miasto. Łódź, Dobra, łódź, łódź to opowiedz, takie... opo Zubek, opowiedz nam na temat miasta, o Łodzi nam opowiedz. No tak. Łódź to takie piękne miasto, do którego przyjeżdżasz na dworzec, który nie jest głównym, ale jest główniejszy niż główny, który wygląda Nie jest główny jak... tylko z nazwy. Nie jest główny tylko z nazwy, Uhu. ale z drugiej strony jakoś tej główności mu trochę brakuje, może, może dlatego, że wygląda jak takie post PRL, ale post APO jednocześnie. Niemniej jednak, wychodząc może na, na, wchodząc na taki fajny mości, można mieć piękny widok na pola, pola i gdzieś w oddali szare blokowiska. Więc całkiem nieźle, po przejściu jakichś paru kilometrów główną drogą o szerokości półtora metra, gdzie masz jakieś 30 centymetrów na miejsce dla pieszych, a, resz a po, po reszcie zapierdalają ci rowery. Pięć osób bardzo fajnie się idzie, polecam. Tak. E, w ogóle, a tak, cała Łódź jest w remoncie i to muszę ich pochwalić, bo... E, Widać, że chcieli się za to wziąć, że jak powiedzieli, Łódź potrzebuje remontu, to wzięli całą Łódź i zrobili dalej. remont. Ale oni się po prostu nie rozdrabniali, tak jak w niektórych nie miastach się, jak macie nie, wyłączone tak. jakieś tam pojedyncze drogi i tak dalej. Nie, nie, nie, nie. nie. Nie jest tak. Ale, ale ruch, ruch wcale nie był przez to sparaliżowany, wręcz przeciwnie, w takich alejkach o szerokości tam pół metra między ogrodzeniem a ogrodzeniem dało się przejść. Ewentualnie jeśli nie wpadło się pod walec drogowy, można było między walcami sobie pozasuwać. Była również piękna plaża na chodniku, znaczy nie było chodnika, ale wszystko Że było wysypane piaskiem. Tak? I można było po tym iść, więc z tego możemy wywnioskować, że Łódź wcale nie jest tak daleko od Sopotu, jak moglibyśmy się tego spodziewać, bo piasek jest, plaża jest. Ej, no nazwa miasta no. zobowiązuje, Łódź tak. to Łódź, tak? No. Jest plaża, um, wody no, jeszcze nie na ma, ale pracują nad tym. Łódź kojarzy się z wodą. Tak. Um, Łódź, jako um, po prostu um, piękny. Piękny, że tak powiem, taki poseł, taki monument polskiej kultury lat 90 szczególnie pod względem architektury. Bardzo dobrze zaopatruje ludzi w różne rzeczy. Choćby i taka żabka. Żabka jest wszędzie. Co rogu masz żabkę. Ale I solarium, pamiętaj gdybyś... o solarium. Tak, ale właśnie gdyby w żabce... Te zakupy miały trochę trwać, była kolejka, i coś. nie, nie chcę mi się tam iść, a akurat łysy z grubym no poczekają chwilę na to piwo, no nie, pójdę na solarium. Solarium jest obok, zawsze jest obok, jeśli nie jest obok, to jest naprzeciwko, a najpewniej i obok i naprzeciwko, więc, jeśli, więc jeśli ktoś ci powie, żeby pójść po, nie wiem, um, czekoladę, to można od razu pod kolor tej czekolady się opalić, więc... Chłódź jest wszystko. pięknym miastem, ona myśli o tak, wszystkim. Tak, jest pięknym miastem, tak, w Łodzi myśli się o wszystkim. Um, ja mam takie podejrzenia, że Łódź jest miastem raperów, nie wiem skąd jest większość raperów, ale e, zwykle w rapie chodzi o to, żeby śpiewać o brudnych blokowiskach i tego, że się kradnie, albo jeżdżącej policji. Wszystko tam jest, brudne blokowiska, nie wiem, jak z kradzieżami, ale wnioskując po tym, że przechodząc koło komisariatu, widzieliśmy w przeciągu dwóch minut E, wypadające z niego no, dwa -ja w, pełni w pełni uzbrojone patrole interwencyjne, które się pakowały do radiowozów i odjeżdżały, w międzyczasie widzieliśmy jeszcze parę innych radiowozów, paru policjantów na ulicy, a i nie zapomnijmy o tym e, ziomeczkowym odrapanym Matizie, o którym pomyślałoby się, że Ktoś właśnie jedzie na balety, ale nie, za kierownicą był policjant. Generalnie widziałam tym... więcej policji niż w całym swoim życiu jeden, tak. jeden dzień w Łodzi, więc... E, ja też. Bezpieczne miasto, bezpieczne. Więc Łódź jest bardzo bezpiecznym miastem. Tam, tam gdzie był konwent, również ta szkoła wyglądała... Pięknie. Co najmniej jak więzienie. Co najmniej. E, trzeba było zamykać bramy, co by lokalnie... Nie powiemy, że w sumie szkoła nie cosplayowała Prison School'a. I, tak czy, bramy były zamykane z prostego powodu, e, ponieważ e, ma, Mango, Otako, e, ludzie nie mogli zostać pobici przez kibiców albo ŁKS, albo Widzewu, jeżeli Ech. będą mieli złe RNG na pytanie za kim jesteś, wybiorą złą odpowiedź. Na Generalnie czasami, nie po prostu, nie, to my lubiliśmy miejscowych, ale miejscowi niezbyt nas. No. Znaczy nie no, my z miejscowymi to nie mieliśmy chyba żadnego problemu, ja tam nie widziałem nigdzie z też nie powietam, mieli problemy. No, no, no, dokładnie, nam się na chciała... Nam się udało, nikt nas nie zapytał komu kibicujemy, więc... No ale dużo osób przychodziło koło nas i chyba chyba nas nie polubiło. Ale po to zapachu, jedno... po zapachu wiedzieli, że to, no, to nie nasi. No. Tak. A ale z drugiej, to... strony, z drugiej strony na tych konwentach zawsze możesz mieć taki, um, jak to um, taką pewność że na przykład ja i Tomasz jesteśmy na samym końcu tej linii w pierdolu bo um, na samym początku są ludzie, którzy są poprzebierani i wyglądają jak gimbusy, później są niepoprzebierane gimbusy, później są ludzie, którzy wyglądają jak na przykład Duno <grym> A później, jesteśmy do... A później jesteśmy dopiero my, ludzie, którzy wyglądają jak Duno. To jak jako belga. Dokładnie. Nie, nie, nie. Dobra. Może w nie tym nie momencie padła dodało. w zubek, naprawdę. No. No, ludzie, hej. którzy wyglądają jak, na przykład, Duno. No, pozdrawiamy ciebie i ludzi, którzy wyglądają tak my jak wyglądają ty. jak ty. Dokładnie. No, a dopiero yy, na, na samym końcu są, yy, są są kuce bezdomni oraz grubi ludzie, którzy zapuszczają brody, więc... <śmiech> Jesteśmy, że tak <śmiech> powiem... Takich, takich to nawet nie ma co kraść. <śmiech> takich nawet nie ma co kraść, nie ma co ich lepiej, lepiej pójść do jakichś tych gimbusów albo stwierdzić, że ktoś wygląda nie tak i trzeba mu obić twarz, no. Więc myślę, że dlatego było całkiem nieźle, ale... Yy... Poza tym, jak już jesteśmy w otoczce tego całego konwentu, to co było na miejscu? Bo nie wiem, e, czy nasi słuchacze wiedzą, ale nawet udało nam się prowadzić tam atrakcje, żeby zwrócili nam część pieniędzy. Powiem ci, że nawet nie jedną, nie dwie, a pięć atrakcji, więc wo, ho. Wiesz, to wo? powiedziałeś, to widać być... Prowadziliśmy atrakcje nie jedną, nie, no. dwie, nie dwie, dwie, a nawet nie dwie. trzy, nie a trzy. pięć atrakcji! <laughs> nie, i co wo? więcej, cztery też nie. <laughs> Tak. Co więcej, wszystkie się udały. Ludzie na nie przyszli. Tak, nie na, no dziwo, na Nie no, na nasze chyba wszystkie ludzie przyszli. Wszyscy ludzie przyszli na nas. Wszyscy, Wszystkie, na nasze wszystkie przyszli. Mm. No nie powiedziałbym, ale dobra, kontynuuj. Na jaką chyba nie przyszli. No właśnie. No ja nie widziałem za wielu osób na atrakcjach drugiego dnia, ale to na wszystkich. Nie no, no na screen... No, przepraszam drugiego bardzo, była na screenówce jako. było zaskakująco dużo osób. I to o ósmej rano, więc... O ósmej rano, więc wiesz, na przykład y, koleś później prowadził quiz i w sumie na ten quiz nie przyszedł nikt, więc pozwolił nam siedzieć dalej. Byłem tam. Co było, bar no, co było bardzo miłe z jego strony tak. w sumie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy tego pana, kimkolwiek był. Niektórzy nie mieli tyle szczęścia, ale grunt to dobre nastawienie, bo e, na przykład Wojtek jak prowadził swój panel to przecież przyszliśmy na niego po godzinie i się okazało, że nik nikogo nie było, a on się, wierzy, że się z tego nawet bardzo cieszy, więc... Wszystko zależy od podejścia. Tak, to wszystko zależy wszystko, od podejścia. Nigdy no tak nie nie spożywał w trakcie czekania na ludzi napojów wyskokowych. Pragniemy to nadmienić. Dokładnie. Dokładnie. Tak jak my nigdy ich nie spożywaliśmy. No, oczywiście. W trakcie konwentu nigdy. Dokładnie. Prawie. W trakcie konwentu nigdy. Dobra, przechodzę dalej, to może tak. Jak przyszliśmy na konwent. O, a to już tak, do wejścia jest... dotarliśmy. Tak, no dostaliśmy do wejścia, wow. bo kolejka przyszła dla nas bardzo szybko. Dlatego, że jak przyszliśmy, to większość była w środku, ale... Nie, właśnie nie była większość w środku, po prostu ci ludzie przychodzili jakoś tak stopniowo, że ta kolejka przez chyba godzinę była cały czas takiej samej długości, ale na nie więcej niż 60 osób. Co no, to, to mnie zdziwiło, bo mniej niż pół godziny przyszliśmy, więc... No co było dziwne. Znaczy, głównie przez Duno. No Duno jako jedyny nie miał biletu. <laughs> zakładając, no że pół godziny stało się w kolejce bez biletu, a 10 sekund z, z biletem. biletem. Dokładnie. Generalnie w sumie stalibyśmy dalej, gdyby nie to, że ten gości od kolejki z biletem skapnął się ej może zawołam do tych ludzi, bo może nie stoją jak debile w jednej kolejce. No w sumie tak, bo nie było znaczeń, ale... W sumie i tak czekaliśmy na Duno, więc co za No różnica? dokładnie. No, no i znowu co złego to Duno i ci ludzie też wyglądali no. tak trochę jak Duno. <głos> a nie no, w ogóle tutaj się dostaliśmy takie switaśne informatory, w których wyszło... A, a sobie wezmę w ogóle, bo jest na moim biureczku. Tak. Wyszły ciekawe rzeczy, na przykład, czy wiedzieliście, że nasz największy fan shonenów oraz serii sportowych, czyli Lesiu, prowadził wiedzówkę z Hajime po na tym konwencie? I to jest udokumentowane, więc nikt nie może powiedzieć, że nie. Tak było, nie zaprzeczam. Dokładnie. O, otóż, otóż to... Nie, prawda... w informatorach jeszcze była do, do, ten, doczepiona szybaczem, jedna strona z mapką, bo chyba e? się nie dodrukowała. Ale to znaczy, było, było spoko Tak, Tak, to generalnie było nie, nie, oprócz tego, że współczuję pewnie helperom, którzy musieli tam siedzieć i pyk, pyk, pyk, pyk pykać i doczepiać te wszystkie A, karteczki. Magdy, te, ale Magda, że helper cię nie słucha, nie musisz udawać, że im współczujesz. No właśnie. Ej, nie, nie. No, mój mój wewnętrzny tak, helper przyz... w środku. Przyznaj, że się cieszyłeś, że ty nie musisz tego robić. Dobra, nie no, cieszyłam Magdy się, że wewnętrznie... nie musiałam tego robić. A gdy wewnętrzny helper mówił, to Ej, nie mój jak dział, ja, jak, nawet nie, jakby jak mi ja by... to dali, to bym powiedziała, tak. nie mój dział. Tak, nie, nie nawet, nawet jakbym, była tu, tak, jakbym nawet była tu helperką, to bym powiedziała, że mam coś do roboty gdzieś indziej i poszłabym tam leżeć spać. Po, albo pić. Posz, powie, Powiedziałabym, że muszę tam posprzątać, a jak naprawdę poszłabym pić. Dokładnie. Jesteście okropni, wcale nie znacie. Sprzątałaby wnętrze butelek. Oczywiście. O czym wy mówicie generalnie? Może zejdźmy ze mną i pójdźmy o, dalej! Ja nie ej, taka, taka Magda karterem. siedzi... Ej, taka Magda siedzi... Ej, w tej żubrówce jest trawa! Ta butelka jest brudna od środka, tu jest trawa, trzeba ją wyciągnąć! Ta trawa jest brudna od tej żubrówki. Od tej żubrówki, szybko, musimy to rozlać, żeby wyciągnąć tą trawę. Patrz, ej, patrz, ta żubrówka zrobiła się z przezroczystej żółtawa, trzeba, to... trzeba się tego pozbyć. Dobra, powieńmy ten temat. Dokładnie, tak wygląda pomoc Magdy na każdym konwencie. Tak, tak wygląda bycie helperem, jak jesteś ustawiony. Tak. Dlatego uważajcie Dobrze na temat fantastyki. Wcale. No, helperami. ja tam nie jestem Powlecamy. helperem, tylko organizatorem, więc Przepraszam proszę Przepraszam bardzo, coś? ona tam jest organizatorką, już nie musi się kryć, kryć i migać, żeby pić. To po prostu wchodzi do orgrumu. Myślicie, że da się ogarnąć organizację Dni Fantastyki na trzeźwo? Mylicie się. Mylicie się, dokładnie. Pomyślcie o tym, że to jest taki, taki konwent, tylko ja że przedział na wiekowy na trzeźwę... jest 20-30 i wszyscy mają brody. Dlatego e, nie, nie da się ogarnąć na trzeźwo. Nie, nie wyobrażam sobie słuchania na trzeźwo tych żartów z tych... od z tego O To ja sobie nie wyobrażam tego nawet po pijaku, tak bardzo mocno. Ja sobie nie... Ej, w sumie jakby ich nie pamiętał, może od cosplayu się prowadził myślał. ten kolej za nim 24? Nie. Nie, a no. to... bo, bo na no, niego... No, bo poniukonie, no, no, bo były wspaniałe hejty Poniukonie na a, niego. A, to pamiętam, że coś tam, że chcieli go wyrzucić i tak dalej. Dobra, ale wracamy no. do tego Gakonu, bo znowu zaczniemy a. gadać po prostu. A jakiego Gakonu? A, co? A to w tym takim brzydkim mieście. Tam, tam gdzie nie ma rynku, tylko jest ulica. Więc. W tej metropolii. <grym> Dobra, już nie śmiejmy się z, z łodzi, no. bo... Bo słyszeliśmy, że Kielce są lepsze, znaczy są ładniejsze, ale podobno... Nie dzieją się tam takie... Podobno dzieją się tam ja, nie długo będziemy rzeczy. w rzeczy. No to to się... Trzeba będziemy z Pychem zrobić. Żeby... Dokładnie. Zrobimy. Okej, okay. Gakkon, tak? Tak, Gakkon. no to umiercieliśmy się w, w ładnym korytarzu. Korytarz był, okej. Okay. Było tam gorąco, ale był, okej. Okay. Zostaliśmy z niego wyrzuceni. Ale... Ale wróciliśmy. Ale... ale... Dokładnie. No, ale... Po prostu tego, blisko do windy tylko dla obsługi. I która cały czas się <śmiech> otwierała. Z nie korzystamy. Z nie korzystaliśmy, oczywiście. Była tylko dla oczywiście. obsługi. Oczywiście. Nie mieliśmy nic wspólnego z tą windą, poza spaniem obok niej. <grych> Dokładnie. Yy, to co dalej? No, generalnie zaczęliśmy w sumie naszą przygodę od... Pójścia jakiego... do baru. Pójścia do baru. No, tak, to, to był początek. Yy, swoją no, drogą bardzo do łodzi pomysł. i przetrwanie w łodzi trzeba było oblać na przykro mi. Ej, ale bardzo spoko pomysł z tym, że... Bo to, tego nie nadmieniliśmy. Bar, w którym były giereczki, miał współpracę z Gakkonem, w związku z czym była jakaś tam... Magiczna zniżka na piwo, która pewnie wynosiła jakiegoś zeta, ale mimo wszystko była zniżka na lane piwo. I to było prawilne, no. Giere... to, to było, to było go, bardzo nawet... prawilne odnośnie tego, co mówiliśmy, że ciężko jest na konwentach znaleźć alkohol. Dokładnie. Generalnie y, nawet byśmy pograli w giereczki, ale giereczki nigdy nie były dostępne i poza tym była tam głoduchota, więc no cóż. A był fajny Ale mieli całkiem niezłą pizzę. Znaczy, niezłą, jak na za 20 zł. No dokładnie, była naprawdę niezłe. Niezłą, to... jak na jedzenie przez kilka dni. <laughs> Ej, no, no czepiasz się wiadomo. swoich parówek i coli, naprawdę. Wleśnie. Nie, nie, wtedy to ja byłem najedzony. <laughs> no. Ale to do, do tego dopiero dojdziemy. Dobrze, spokojnie. <laughs> Więc poszliśmy na piwo. sobie piwo, prawidłnie. A potem chyba pierwsze, co było, to. Skrinówka. Kobry. Który, Ale... który prowadził Kobra wersja 2.0 Tak, Kobra 2.0. Kobra 2.0 0 o ile się nie mylę, to Kobra już złodzi. Nie. Nie? Kobra jest obecnie mieszkańcem Poznania. A, to przeprasza. I przeprowadza się do Warszawy. Ale mieszkał trzy lata... Nie zawierta jakiegoś... Nie, on wcześniej mieszkał w Zawierciu, przyprowadził się potem chyba do Poznania, coś takiego. Ej, to coś czujesz, że on wam historię swojego życia zdążył opowiedzieć w Nie, to na dworcu nam opowiedział całą historię. Tak, taką krótką... T.L.D.R. Tak, T.L.D.R., ale to była wspaniała historia. No, kurczę. Dobrze. Byliśmy na screenówce kobry, kto nie prowadził kobra, ale i tak było fajnie, szczególnie, że się zabrał mi Magda... screena, no który no był też. mój i ładnie mnie wyśmiał, jak można było mi zabrać screena z sokami ci na wolo, no ale pomijając tam, ja zdrodę. Zostałem ja to też było przez Duno, widzicie? Wszystko co złe to Duno. Dokładnie. Była drużynę gości, którzy wyglądali jak Duno. Dokładnie. To... Tak. E... Był e, to był koniec. To był koniec. Później, później poszliśmy chyba tylko na moją. Czy, czy coś po drodze mieliśmy? Nie no, Oprócz ku... A nie, posi... poszliśmy jeszcze po żarcie do żabki, która nie była żabką, poszliśmy no... w końcu do Biedronki. Nie... To nie było wtedy? Nie. nie. To może nie, coś mylę. Wzoty. To było, to było następnego nie... dnia rano. Faktycznie, poszliśmy przepraszam. grać w mączki na, ty przygotowałeś swoją wiedzówkę. No. O, to przepraszam. No. Tak, i poszliśmy na Poczyliśmy na wiedzówkę Magdy, na której była zaskakująca ilość osób. No, bo, generalnie było chyba, chyba dziewięć drużyn wyszło. A co najlepsze, w tym samym czasie odbył się jakiś koncert, gdzie ludzie wbijali po salach i krzyczeli, że walić wiedzówkę, chodźcie na koncert, chodźcie na koncert, bo koncert czegoś tam, nie pamiętam, jakichś randomów. Znaczy podobno byli znani, ale ja się tym nie <śmiech> interesuję. Um, I była ta wiedzówka dosyć ciekawa, ale yy, raczej chodzi mi o to, że przyciągnęła... Grono jakichś takich absolutnie normalnych ludzi, ze względu na to, że jak wyszliśmy, to się okazało, że wszędzie jest praktycznie pusto, bo wszyscy poszli na ten koncert. Dokładnie. Ale moja I Tam zamknął trafiliśmy na szony nowy trójpil. Mistrz, fałszywe pozwoliły nam przesiać jakieś dziwne, randomowe ludzie na tym konwencie z dobrymi ziomeczkami. Dokładnie. Otóż to... Gen generalnie moja wiedzówka się udała, będę prawdopodobnie jeszcze ją prowadzić na Japanie Koniec musiałem zgłosić Hehehe. I co? Później co było, chłopaki? Bo ja potem pomylę wątki. Nie, A kto? potem pójdźmy ten. To trójbój. Tak, tak. trójbój. Na który jest to trwająca wiedzówka trzy godziny. Trzy godziny. I skupiałem się na niej, no ten to już chyba widzimy przy Ryukonie, ale jest to pytanie z One Piece'a, Hunter'a oraz Naruto, jako że nie mamy pojęcia o żadnej serii poza tym, że zdołałem jak już wie, nasi widzowie wiedzą zdropować Huntera na mrówku z arkami, tak mrówku z arkami, <głos> zdołałem w tym miejscu zdropować to Zubek nie widział żadnego, Tomek zna One Piece a i Magda widziała 15 odcinków One Piece i kiedyś oglądała Naruto. Dokładnie. Mając, ja też kiedyś no. Mając tą wiedzę poszliśmy... I jako, że nie mieliśmy konkurencji poza jedną osobą, zajęliśmy drugie i trzecie miejsce. Znaczy, ja zająłem drugie, a Duna zajął trzecie. Dokładnie. No cóż, ale. No, ale to, no przygraliśmy do gryfki niestety, nie? Wygrałem z Duną. Generalnie tak? każdy był drugi, no polecamy tą. Wielcówkę jest tak, bardzo fajną. Mieliśmy być osobowe teamy, ale niestety. Ale niestety ludzie stwierdzili, <głos> że nie wiem, co w tym czasie było, ale stwierdzili, nie, szanowny nowy tryb, to nie jest coś, na co chcemy pójść. Ale też było późno, też było po, po 22, nie? Nie, no, no. 20, z tego co patrzę na plan, to my patrzyliśmy 23, a zaczynało się 22, więc. No to właśnie, no. to już późno było. Ludzie... się że ludzie o 23, no, i poszliśmy... ale tak. Oczywiście. Możecie ale... musieli wstać rano o piątej. No, Tak. Ale jeszcze ale... się dnia było. A później. To spokojnie. Tam. Co jeszcze spokojnie mogliśmy sobie gdzieś tam pójść? Gdzie my byliśmy po, po trójboju? Na opochendach u kobry? Nie, później była. Yy, nie, ten, nie, kalambury, kalambury były. A, przepraszam, kalambury. O Jezu, kalambury. Kalambury to jest nasza ulubiona zawała. Tak, pragniemy no. pozdrowić wszystkich, którzy nie umieją kalambury. <laughs> Ej, ale bardzo tak mi było szkoda tego gościa, który pokazywał tej swojej koleżance szaku i wszyscy wiedzieli o co chodzi. Jak można na kanamburach A... pokazać szaku Gannoszane? Trzeba wyjąć zapalniczkę z Palniczkę. kieszeni, odpalić ogień i zacząć tym ogniem wskazywać na swoje oko. Dokładnie. Tak, I Czy absolutnie na ogień, wszyscy na oko. Wiedzyli, tak. Tak, absolutnie wszyscy wiedzieli, ale ona nie, i on taki sfrustrowany się odwrócił do niej plecami i zaczął pokazywać jakiegoś innego ziomka, który w sumie też się nie strzalił, ale już miał... Widać było, że ma dość. Poczuł się jak ja, kiedy próbowałem na pewnym konwencie pokazać Tomkowi anim zwane Pukka. Ale, Ale tu muszę tak, przyznać, że tak pokazywałeś, pokazywa pokazywałeś puka jakby to był... Ja, ja bym strzelał od razu w magii, kiedy to zobaczyłem. No więc. ja też strzelałem w magii, bo stwierdziłem, że to Jaffar był, nie? Tak wyglądało jak tak. No właśnie, <śmiech> ja się... To, to, to, to typo, typo... Ja się ten, wiem jak ten koleś się czuł, ja też mam często retardy dróżne na kalamburach, więc... Tak, oczywiście, to na tak pokazuje ty w jesteś. <śmiech> no. Jakiś tam Tomek, jakiś tam Duna, jak z tym pracować? Nie no, wiesz to, no pokazałem ci serię, której nikt nas nie widział. Ej, przepraszam bardzo, ale to czekaj, to... E, ...Duno pokazał tą mangę o naniście, tak? Ej, tak. ale to jest bardzo dobra seria i polecam wszystkim. Ej, i tak samo, czekaj, czy to Duno pokazał e, tą serię o tranzysty, tak? To tabu? Ta, nie, nić, nie, nie, nie. to ja chyba pokazywałem. Hi ty, tak. Ej, ty, ty pokazałeś, że to dobra. To było najlepszy sposób pokazania wszystkiego. Pokazujesz cyski, pokazujesz Pnisa i pokazujesz na Magdę. <głyszyk> I wiadomo, że to Himegoto. go. Jak to za <głyszyk> Dzięki! No tak to pokazał. No ja wie, się bo ukryć. ja z tyłu, siedząc za tą zacną drużyną z zupkiem, nie mogliśmy wyrobić ze śmiechu, więc generalnie kalambury się udały. O Jezu. No co już ty o i położyliśmy się grzecznie spać i nawet udało nam się Przespać, chociaż poszliśmy spać na dwór pod namiot. Tak, To był dobry pomysł do jakoś czwartej tak, na ranem. Powiem powiedziałam, że było... ale my poszliśmy spać o czwartej nad ranem. Nie, o trzeciej. O trzeciej dobrze. poszliśmy. To, to wygraliśmy po prostu konkurs na inteligencję, bo nikt nie wpadł na to, że tam można spać. Wszyscy poszli do slipów się tłoczyć, ale nie było strasznie gorąco. No dobrze, no ale typowy konwentowiż nie śpi na konwencie, więc dla nich to w sumie nie miało znaczenia. No. My zdecydowaliśmy się na skorzystanie pierwszej nocy z dworu i z tego, że w sumie w nawiacie tak trochę e, pisgało to było całkiem fajnie. To było bardzo fajnie właśnie do, do tego, kiedy właśnie nastał świt i w tym momencie już hardo ciągnęło. W tym momencie ja miałem śpiwór. <laughs> W tym momencie ja, ja miałem Pragnę radę. nadmienić w tym miejscu, że śpiwory są dla słabych. Dokładnie, trzeba przyznać. <grym> w, w końcu się dogadujemy tutaj z Tomkiem, bo nie, nie tak jak na kalamburach. Tak, tak rozumiem, tak. że następnym razem jednak e, nie, nie tego. E, też nie bierzecie śpiworów, tak? Tak. Czy kiedykolwiek bałem? Nie no, jak to? Pole namiotowe, śpiwory i wszystko gra. <grym> tak powinniśmy robić na każdym konwencie. No możesz, Tylko namioty. Tam nie miałeś nigdzie blisko pola namiotowego w Łodzi. No, ale był namiot, tak? Namiot bezpośredni. Świetnie. Był namiot. Wszystko, no, był wszystko, namiot, wszystko no. da radę, no. Generalnie Więc, rano obudziły nas cosplay. nas cosplay, który przyszedł na próbę cosplayową, który działał w tym namiocie i... i było ja w momencie... byłem bardzo mili, za pierwszym razem weszli do namiotu, zobaczyli, że śpimy i po to wyszło. <laughs> pierwszy ja, ja... za godzinę. A ja, słuchając tego i oglądając to, tak właściwie po raz kolejny w ciągu ostatnich czterech lat się zastanowiłem, co właściwie ludzie widzą w tym cosplayu, że na niego przychodzą. Ale dobra. Ja wiem, bo organizuję przeważnie cosplay, ale. To, to powiedz nam, to co ludzie widzą. To powiedz nam, co ludzie w tym widzą. Możesz, co w tym takiego. Nawet, ale słuchaj, nie w wyglądzie tych ludzi. Powiedz mi, co jest takiego w tych. Scenka. to właśnie chodzi, może zacząć jak twój ulubiony, biszowaty bohater z ciebie debila na scenie. No, przecież kto by na to nie poszedł. Nie, naprawdę. Ej, ale powiem Wam, że poszłam później na. No dobra, to teraz opowiem poszłam później na Cosplay z Duno przez moment, kiedy mieliśmy godzinę przerwy i wy się swoimi widzówkami. Ja stwierdziłam z Duno, że e, pójdziemy na cosplay na chwilę. Pójdziemy na Czyli dwie. poszłaś na duno, że na cosplay. <laughs> Tak, wiele na duno, że poszłam na cosplay. E, I generalnie. Oprócz tego, że pierwsza scenka niezbyt nam się podobała i zaczęliśmy grać w łapki pod, yy, pod rytm piosenki, jacyś ludzie Aż zaczęli nas kamerować. Aż zaczęliście w łapki grać Nie no, prostu. bez przesady. Tak. Nie, <laughs> nie, w ogóle trzy osoby... Duno jest fanem innych łapek. <laughs> Niestety trzy osoby, znaczy, niestety, no, trzy osoby zaczęły nas nagrywać, nie cosplay, więc jestem ciekawa kiedy te zacznę wideo zostanie udostępnione, ale oby nigdy. Wszyscy fani Magdy wiecie czego szukać w internecie. Gry w łapę. I, I później były te scenki tam z LOLa, z jakiejś magii, z, z Free i w ogóle, i powiem wam, że widziałam wiele takich scenek i Przeważnie te scenki są strasznie bullshitowe i tam nic nie ma oprócz śmiania się i latania po scenie, a y, po czymś takim jak ja tam zobaczyłam, te scenki naprawdę były przemyślane i ktoś pomyślał, ej, y, w sumie może zróbmy coś zabawnego i faktycznie te scenki, nawet śmiechłam, więc... Czyli myślisz, że jakbyś poszła na śmietnik, to te scenki były tak mniej więcej jakbyś znalazła stare pra... starą pralkę. <laughs> A nie, Tak samo to. zabawne Nie no, ale jeśli... Nie, jeśli to jest. by było jeśli w taki... tak jakbyś tego... Jeśli... Jakbyś znalazł worek puszek po naszej imprezie. Ale Magda, mam pytanie. Właśnie ale jest kapeta. <śmiech> Tak też, ale... <śmiech> ale generalnie faktycznie, jak była ta scenka z LOL'a chyba i jeśli w jednym momencie było coś, co wychowało uśmiech na mojej twarzy, to znaczy, że ta scenka faktycznie Mogę nazwać, że była dobra, więc... Albo masz problemy z poczuciem humoru. Nie, no... <laughs> Ewentualnie tak może być. Nie, no naprawdę, no te scenki... No... Zrobić śmieszną scenkę z LOLa to jest naprawdę wyczyn. <laughs> Bo przy, przy tym poziomie humoru to wystarczy udać, że, że się dwoma facetami się... całuje i ło, cała szaleje. Ale po co udawać? Po co udawać? No właśnie. Nie no, mnie zawsze tego, tak, znaczy mnie to ogólnie denerwuje, ja z reguły yy, byłem tam chyba na dwóch cosplayach w życiu i mnie się jeszcze podobało, jak ktoś miał faktycznie jakiś taki plan i faktycznie coś zrobił, szczęście, nie wiem, miał dobry cosplay i pokazywał jakieś tańce, czy sztuki walki, czy cokolwiek, ale widać było, że to naprawdę ktoś się przy tym postarał, a nie było, wiesz, pląsy w lewo i w prawo i się śmianie, bo mam perukę. No właśnie, właśnie po, pomijając to, że właśnie przeważnie... Właśnie przeważnie, Boże, co ja gadam. Polonizacja. <laughs> zawsze te scenki są właśnie... Z... Masakrycznie sztampowe, i ja niech nie rozumiem, to te scenki na konie, faktycznie ludzie się postarali, więc propsuje ludzi, którzy pykali na gakko, zrobili tą scenkę, nie była zła, propsuję ten cosplay. A bo to jest tak jak <kluzm> ten, bo to jest tak jak z tymi wszystkimi seriami yy, szkolnymi, etchi o supermocach 6 na 10 czy 5 na 10 no. Takie zrobione pod masy żeby zaśmiało się jak najwięcej osób. No, mniej więcej tak to wyglądało. Ale najbardziej chyba yy, scenka, przy której. Mogę powiedzieć, że ludzie się postarali, to yy, była scenka z Tokio Gula, gdzie faktycznie było dużo postaci, ludzie zrobili tam scen... Przedstawili całe anime w ciągu dwóch minut, więc nie, naprawdę była do dobra scenka. Ale była cenzura, prawda? Nie, no była! E, była cenzura, bo był wielki taki kwadrat na środku czarny, za którymi się ukrywali i generalnie tak, była cenzura. A to szanuję. No cóż. już? E? To tyle w kwestii cosplayu. Boże, nie spodziewałem się, że tyle się o nim. Dobra, wypamiętając próbę, kiedy wstaliśmy i stwierdziliśmy, ej, w sumie jest tak rano, a piszci, to pójdźmy gdzieś. I poszliśmy na y, widzówkę y, z Lich'e Legends, ale w sumie tylko dlatego, że następny panel ale pominęłaś był. Tak, pójście do, do biedronki kupienia śniadania w postaci paru koli energetyków. Dokładnie. koli energetyki. Ej, wiecie, że jeszcze mam jednego energetyka, bo go nie wypiła. Mogłaś sprzedać za najlepsze włączenie świata w, ten światło przejdziemy. W do przejdziemy do tego. <laughs> za Za wardo. <laughs> Ale przejdziemy do tego tak, kupiliśmy. Ile my kupiliśmy tego energetyka? Generalnie 6 butelek. 6 litrowych chyba. Nie, 9, 9, bo one do... litrowe są. Dziewięć litrów energetyka, dwie kole, mnóstwo parówek, bułek, jogurtów i tym żywiliśmy się aż do końca niedzieli. Więc... No i mieliśmy, po, po drodze jeszcze mieliśmy pizzę. No dobrze, ale czeka. to za sekundkę. Yy, no i poszliśmy na wiedzówkę kobry z League of Legends, na której w sumie nic nie robiliśmy, ale zauważyliśmy, że kurde, znamy jakieś odpowiedzi, czyli to granie w LOLa jednak czymś skutkuje. Ale będziesz smutna, jak ci powiem, że to jest League of Legends, a nie Leech. Powiedziałam Licz, Przepraszam. Kilka razy, Przepraszam. dlatego, ci, dlatego chciałem to zaznaczyć. Nie, bo ja zawsze Nieważne. mówię Liga Legend, więc mi to dobrze. tam, wiesz. Dobrze. No, a później był y, konkurs Wojtka, czyli Shonen... Now... Rozpoznaj... Czy? Tak to był konkurs Wojtka? Czy Tak, mówiłam? tak. tak rozpoznaj opening anime. To znaczy, jeszcze nie. były opening i nie, nie, nie, nie, nie, nie, Pomyliłeś. A, o a Teraz tobie, są a, o tobie kon... chodzi o ten, dobra. szone nowych bohaterów. Nie, o, o konkurs Wojtka, ale nie twój. A, tego nie, nie, nie, nie, nie. tak, tak. Ja mówię oko, Rozpoznaj Szonę nowych bohaterów. No właśnie. Na... Nie wiem, ja, ja tylko zgadywałam postacie z, z Kuroku Haikiu i, i kurosić Suji, bo tego shitowego czegoś było najwięcej. A te tasiemce piękne zostawiłam Wam. Ja, jak tego było najwięcej? Jeszcze Shigatsu było. A jeszcze. A, no, Shigatsu. Właśnie. Pamiętajcie Shigatsu, jest szonenem. Proszę sprawdzić se na malu. Nie, no, to wszystko tam, co było, wiadomo. Shoneny, szoneny, szoneny. Bo na malu piszesz o tym. I moim zdaniem to jest bardzo dobre podejście, żeby tak to organizować. Dokładnie. Przynajmniej ma się jakiś punkt odniesienia. No. By nie było dyskusji. A później były e, Lesia te... To... Nie, później były nie, konkursy ope OP -E Kobry. A, ope Kobry. Tak. Dobra, sorry. Potem były ope Kobry, które... Ja nie wiem, co powiedzieć o tym konkursie. Były ustawione i tendencyjne. Tak. Tak to jak zawsze, czyli dobrze. Ej, dobra, a tak, y, szyb, szybki mały disclaimer, jeśli y, weszło do y, intro, to jak rozmawiam ze znajomymi o wyjściu na piwo, to właśnie znajomy do mnie napisał, czy jestem w domu, jeśli tak, to żebym położył jakąś kosę na balkonie, bo potrzebuję jakiegoś noża na szybko. Więc czy wykonałeś spoko. polecenie? Nie. Jeszcze nie, ale piszę, że bardzo pilnie potrzebujemy jakiejś kosy na szybko, więc... Coś, może ja do Łodzi. Coż, Sługi nie mieszka w Łodzi. To właśnie. E, wiesz co? To wy, wy tutaj rozmawiacie? ja tutaj wrócę za dwie minuty. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Yy, to w sumie później mieliśmy przerwę, przy której mieliśmy parówki tyle. I, I kole. I <śledzimy> kole. A później była w Lesia, o której może więcej po powiedzieć. Jak to było prowadzić wiedzówkę Lesiu? Co wtedy To Nies niesamowite uczucie. Czułem się, że mogę się śmiać z ludzi. <śmiech> że to był po Byłbyś małą dziewczynką, powtórzyłbyś to? E, tak. Też byś prowadził wiedzówkę, to no dobrze. <śmiech> dobrze, a jeżeli chodzi o moją wiedzówkę, to jeżeli to miejsce i przedsmak na finale Anim Terasu, czyli rozpoznawanie utworów, po tekście, openingu, ewentualnie endingu. Czyli dostawaliście jakieś absolutnie schizowe, niemoralne i łamiące wszelkie konwencje języka polskiego tłumaczenie i musieliście, po tym jak wasz partner z drużyny odczytał wam te piękne słowa, powiedzieć z jakiej były serii. No, śmiechu było co niemiara, rzuc rzucanie mięsem we mnie, co, co to jest, było <laughs> również co niemiara i dwie drużny zdążyły zrezygnować, mówiąc, że to bullshit. No niestety. Ale za to frekwencja i tak była całkiem niezła hey. i bawiliśmy się przednio poza tym smutnym momentem, kiedy to ja poszedłem czytać yy, tego, kiedy ja, to ja poszedłem czytać Serial Experiments Line. <laughs> I, I byłem jedyną wiesz, osobą... I, I tym byłem smutnym... jedyną osobą na sali, która znała tekst. I tym smutnym momentem, gdzie mała repa była tak tak źle, jak to chyba tylko możliwe. Generalnie ja, ja się z Duna świetnie mówiłam, szczególnie jak dostaliśmy w i Duno na pół sali plus ROBI NAS WOLNYMI i w tym momencie zaczęłam się <śmiech> tak śmiać, że się nie mogłam odpowiedzieć. <śmiech> ale... Boże. Ale było naprawdę zabawnie i w sumie chętnie to powtórzę. Oprócz no. tego, że większość tych y, tekstów po polsku faktycznie jest wielkim bullshit'em, ale... Takim totalnym. Takim masakrycznie, ale... No cóż, no cóż a... bywa, bywa, bywa i tak. A później była wiedzówka sezonowa, Zupka i tamka. Tak, na której było dalej mało osób, bo ten... Bo tam w trakcie tego rozgrywa, rozgrywał się ciągle cosplay, tak? Nie, Nie no, to y koncert był teraz. Następny, inny. A może, to jakiś no, inny koncert, który mi. trwał... Tak, który trwał gdzieś tak do rozpoczęcia naszej wiedzówki, więc było całkiem spoko, było mało osób. No, no i do... cóż... No, co? coś, jeszcze, coś jeszcze zaczynało się mniej więcej z końcówką naszej ja, Tak, i na końcu jakieś się idorki. zaczynało jakieś, jakieś, jakieś idolki z Pogo, coś tam, no... Takie rzeczy. No mówili coś o skakaniu i wydzieraniu się. No, w tak. każdym razie, e, wiedzówka była całkiem spoko, podoba mi się, że przyszło mało osób. Niestety, drobne awarie z głośnikami i, i plikami i to, że raz tam cicho, głośno i tym podobne. Ale... Co tam? Pytania, screen... No bo to jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi z sezonówką. Jest tylko ten rok. Tutaj się nazywało Sezonówka 2015. bo był tylko ten rok, łącznie z crossoverami, trzy sezony. Najpierw były screeny, później były opedy, później były pytania. I tak przez dwie godziny. Więc... Tyle. I... Tam chyba... Nie, Lesiu, wam się udało wygrać? No, tak. Tak. A, udało wam się no, wygrać. To była dosyć harda walka z Shippo. Tak. Z tego, co pamiętam. Shippo no. postawiła twarde warunki. Postawiła twarde warunki, znała Idol Mastery, czyli mój troll z wrzuceniem jakichś endingów Idol Mastera, które były tylko w jednym odcinku, ee, jednak nie przeszedł. No cóż, trudno. A później mogliśmy pójść na pizzę. Znaczy, leś się położył spać, ale my poszliśmy na pizzę. Tak, tak, Była noc, miałem godzinę, więc zdecydowałem się przespać. Reszta ekipy poszła na piwo, kiedy ja zbierałem siły przed prowadzeniem wiedzówki o pierwszej w nocy. Tak. tak Co no my też zbieraliśmy skut... siły, tak? My zbieraliśmy siły tak <głos> bardzo, że... E, poza. Właśnie e, pamiętasz ksywkę tego ziomka, co do nas podbił? Ale który, czekaj. Ten, który podbił, z piwem już? Tak. O Jezu, zapomniałem. No to jakiś Dragon to coś takiego. No, dragon. To w razie czego pozdrawiamy Dragona i naprawdę dalej jest nam przykro z powodu raka. No ale w każdym razie... <ścoughs> nie, przepraszam, przepraszam bardzo, takie, takie typowe no offense, ale kiedy podbija do ciebie ktoś pijany i zaczyna nagle z dupy mówić o tym, że jego znajomy miał raka, no to nie da się nie zacząć. No. Naprawdę. E, ale cóż, no mieliśmy... Tam, ale ale piwo, było piwo było dobre. Piwo było dobre. No, da, no i tak wróciliśmy, tak dobrze, żeśmy zbierali siły, że niestety na opach Edach Lesia spałem. <grystanie> Ej, no a my z Tomkiem myśleliśmy, a później... E, Zubek, ty znasz tą serię, proszę cię opowiedz! Co? A, Zubek, a Zubek się wtedy buzi i o czym mówicie. <grystanie> Ej, ale żeby nie było, na opach Edach Lesia tak w sumie to e, na samym samiutkim końcu wygrałem. No tak, faktycznie, bo... Zdobyłem decydujące dwa punkty. <laughs> Przez cały czas spałeś, ale ostatnie punkty faktycznie były twoje. Ale to tylko dlatego, nie. że wiedziałeś, że utwór jest naspeedowany i... Nie, powiesza. Nie, bo oni, powie oni powiedzieli, że to jest naspeedowany. To Shippo weszła wtedy i powiedziała, że ten utwór jest przyspieszony. I tam ta, tamta dziewczyna, co wiedziała wszystko, też ten... Też powiedziała, że to chyba jest przyspieszone. Przez to mi się skojarzyło, ale... Wiesz, ja byłem niczym bohater Shonen'a, który wkracza w ostatnim momencie. Jeśli mówi, to Koufuku Graffiti. Nie, nie, jest bohater <grym> <grym> Shonen'a, który już upadł i śpi tam nieprzytomny, i nagle w ostatniej chwili wchodzi i, i blokuje ten ostatni atak swoją ręką, łapie tak, ten tak, miecz i ty, tego i ty, ty, ty ty jest, ej, ej, to chyba Koufuku Graffiti. Nie wiem, lepiej nie przejmujmy. Tak. Podnoszę rękę do góry. Jebać. Koufuku Graffiti. Dobrze, dwa punkty. To jaka jest punktacja? No. Niestety, gokarty wyprzedziły was o dwa punkty, ale takie, Co? Bo nie, nie kojarzę... Ej, ale bardzo mi się podobała punktacja w ogóle w międzyczasie, jak ją dyktowałeś, a propos naszych trzech teamów. Tak, to, to było piękne, ponieważ były trzy teamy wtedy na tej wiedzówce, tak. byliśmy go się gokarty. Go, jak to było? Gokarty 100, 102, tutaj koledzy 98, Duno 16. Nie, nie, to nie, była a... drużyna Jan Paweł II G, G.M.D. Tak, Jan Paweł genetycznie II mo Genetycznie modyfikowany. No właśnie, dlatego przeżył. Ogólnie y, papieskie numery to jest bardzo dobra historia. To, to, czego nas nauczyli Wojtek i Shinobi, a propos wybierania pa numerów papieskich, kodu pocztowego do Wadowic... Ej, kod pocztowy I... do Wadowic jest zawsze wydawany. 3400 może wam! 3400! Nigdy nie zapomnimy kodu do Wadowic! Never forget! Never forget! A i, powinniśmy sobie zrobić takie zegarki z papieżem i w środku powinno być wyryte, never forget, kod pocztowy do Wadowic! O Jezu! O Jezu! Obych. Nie to... To byłby hit imprezy, nie, ale w każdym razie bardzo bardzo mocno yy, też pozdrawiamy Wojtka, i nabiegał, bo yy, bardzo spoko się z nimi chodziło i było też na ich atrakcjach. Mamy nadzieję, na przyszłych konwentach też. Tak, a teraz yy, jak już powiedzieliśmy o tym, co było spoko i o tym, co było miłe, to czas przejść o tym, co było niemiłe. Czyli poszliśmy, czym, spać. To... <śla> Wspad... ja, poszliśmy spać. Tak, poszliśmy yy, spać i Pozwolisz niestety pojawiła się... Ma... No dobra, może mogę ci pozwolić? No, patrzę jak grzecznie spać, bo stwierdziliśmy, nawet nie poszliśmy do namiotu, stwierdziliśmy, pójdziemy spać do slipów, bo przecież nie może być aż tak źle. Pójdziemy do slipów, stwierdziliśmy, że musimy rano wstać na skrynówkę, zupka i tomka, więc musimy być wypoczęci. Pójdliśmy spać, po czym <grych> najpierw była historia, w ogóle zacznijmy od tego, że strasznie światło dawało <grych> po całe całej no sali i... Ponieważ my jesteśmy z naturymi stworzeniami my nie no, nie będziemy wstawać do włącznika, znaczy wyłącznika. I... Idealnie ktoś przybył window. Idealnie ktoś no. akurat przed windą. Tak... Nasza super bohateria. Ej, słuchaj, wyłącz światło, Ona, ale co będę miała z tego? Słuchaj, widzisz, widzisz te piękne, e, niesamowite energetyki, które ty leżą. Pozwolimy ci zabrać jednego, jeśli wyłączy światło. No i to był deal naszego życia, ponieważ okazało się, że tam nie ma wyłącznika, są same włączniki. No i tak. babka włączyła światło. <laughs> tak, bo żeby wytłumaczyć, no to był korytarz szkolny i tam generalnie e, były dwa rodzaje świateł, były, było normalne światło takie jebitne i było takie, takie żółte, cie, e, nie, nie dające za dużo, e, które się po prostu pali cały czas i da rady to wyłączyć tylko w bezpiecznikach. No i to się żółte paliło, ona znalazła włącznik, no i odpaliła to gorsze, to co dawało po oczach, jak ja nie mogę. No i okazało no, się, że ona się świat samo wyłącza po jakichś 30 minutach, ale to był deal naszego życia po prostu. Mm -hmm. Straciliśmy jeden z bardzo cennych energetyków na rzecz włączenia jeszcze gorszego światła. Tak cennych, że Magda jeszcze jednego ma. Tak, ale... Yy, z... Później stwierdziliśmy, no przecież nie, może być aż tak źle, pójdziemy spać. No i poszliśmy spać. Po czym godzina czwarta to była około czwarta trzydzieści, ktoś wpadł na genialny pomysł, po prostu gratuluję mu tego pomysłu, że przecież jest sleep, jest czwarta, no to co trzeba zrobić? Zacząć grać na gitarze, proces oczywiste. Więc goście stwierdził, że pójdzie na środek sleepa i zaczął ze swoimi bardzo głośnymi koleżankami rozmawiać. Co nie było w sumie bardzo złe, bo wszyscy by ich zglali. Bo generalnie rozumiemy slipy slipami, ale no jak chcecie sobie pogadać, no to niech już będzie i wyrąbane was. No ale jak wyjął gitarę, było gorzej. Czyli jakby zaczął ładnie grać na tej gitarze, ale zaczął robić jakąś balladę, <grym> <grym> którą komple... Nie, to, ej, to, to powiem ci, że ja dużo na wyjazdach różnych hercerskich dużo razy słyszałem, jak się ludzie tego uczą. No on brzmiał, jakby próbował to zagrać drugi raz w życiu i mu nie wychodziło. No, więc nawet nie hejtując jego grania na gitarze, tylko to, że jak krzyknęłam, że zabiorę mu tą gitarę, i nie wyłączy, potem on stwierdził, że <grym>, ona wyłączy. i tak wyłączy, przepraszam, przestanie grać. I on to jest pewnie stwierdził pff, i ona i tak nie wstanie. No i potem jak znowu zaczął grać, to jednak byłam już tak zdesperowana, że wstałam i powiedziałam mu, co o tym myślę. <grym>, no. No. Powiem, że nie tylko Magda chciała wstać. Ja na przykład jak usłyszałem gitarę, to stwierdziłem, że no dobra, jednak mam wyrumbane, jestem bardzo zmęczony, nie czuję się za dobrze, ja leżę, zasnę, bo jestem przyzwyczajony do gitary. Ale nie! Niestety, ale nie! No cóż, mogłem się spodziewać, że w trzyosobowym teamie, którego łączna inteligencja nie starczy, żeby pomyśleć o tym, żeby nie grać w takim miejscu na gitarze, znajdzie się osoba, która jednak ma tego jak iloraz najmniejszy. I niestety była nią e, laska, która no, była głośna, była bardzo dużo i miała bardzo nieprzyjemny ton głosu takiej, nie wiem, jakiejś jęczącej orki, czy coś w tym stylu. Ale nie I, orki z Majorki. Tak, ale nie orki z Majorki, nie tak ładnie. Jakby no, zaczęli śpiewać i, orki z Majorki, to bym nie miała problemu. Ale da, dawa, oni śpiewali bardzo... orki z Majorki, tylko że fałszowali orki no. z Majorki, rozumiecie? No właśnie. Oni pokazali, że to. da się. Że da się i do tego, no mówię, jeszcze tym swoim jakże bardzo denerwującym mnie głosem inteligentnie e, dziwiła się, z czego są zrobione parówki. No i e, niestety to mnie bardzo denerwowało, tylko że był e, jeden problem, no bo ten koleś na gitarze już przestał grać, jeszcze zanim przestał grać, to Tomasz naszała za spokoju, człowiek wyjebka i tak dalej. E, kiedy już przysypiałem, zaczął pukać mnie po, po plecach, żebyśmy wstali mu jebać. No i... Powiem, że dawno tak bardzo nie chciałem kogoś uderzyć, jednak to e, taka bardzo, bardzo prosta kalkulacja tego, jak bardzo byśmy wylecieli z tego konwentu. E, na szczęście poszła Magda i zagroziła, że jeśli kolej znowu zacznie grać, to wyrzucimy gitarę. Nie, dobra, to powiedziałam, że wsadzamy ją w tyłek. A, dobra. E, no cóż, no niestety koleżanka mówiła dalej, ale to, nie, ale to nie było coś, za co można by było posądzać tego gościa, ponieważ... No cóż, on ją trochę uciszał i ta druga ją trochę uciszała, więc nie, nie, nie, nie można było wstać i powiedzieć, że, że chcemy mu dać gry. No, więc historia się zakończyła tym, że jakimś cudem udało nam się wstać i poprowadziliśmy jeszcze jedną wiedzówkę. Tak. To była skrzydówka pod hasłem Dziękuję Wurbi. Dobra, znowu rozmawiacie, ja tylko odbiorę nóż. No, no bo właśnie, widzimy, słyszymy te odgłosy, jak to jakiś kaloryfer który się do okna. Dobrze, dziękuję. to była screenówka typu dziękuję Wulgi, ponieważ wszyscy na tym spiku zaczęli rzucać jakimiś pomysłami, rzucali serię i tak dalej, ale niestety na tym TeamSpeaku jest nasz bardzo dobry przyjaciel Wulgi, który nie jest normalnym człowiekiem, bo ogląda serię mecha. Jako, że stwierdził, że on wziął to sobie jako obowiązek obywatelski, stwierdził, ja wam koledzy pomogę, i dorzucił do listy jakieś 40 serii mecha, których nikt, nawet jak będący fanem gatunku, nigdy nie słyszał, i był to jakiś absurdalny bullshit. No, no co tu, ty, co tu więcej powiedzieć? Tak było, ale raz było tak mocno: dziękuję wulgi, że ludzie i tak się nie strzaili, że to gandam. A było, dziękuję Wulgi, ale takie najbardziej dziękuję Wulgi, jakie możesz sobie wyobrazić. No, ale nie powiem, że było tak źle, no na moich seriach też dużo ludzie padali. No, no, z ja mojego defilmeda też nie odpowiedziałam. Ja zgadłam no, twojego... sobie. z futabu, więc proszę was. No, tak, Magda wygrała życie. Mam, mam dla ciebie ten wisiorek z zegarkiem, spokojnie. Nagroda specjalna za odgadnięcie screena z futabu, chociaż był mega prosty, ale za sobą znanie serii to. Proszę bardzo. Zresztą, Skąd Magda się, że się znała, znała serię? tą serię? No ej, nie ja chcę nic mówić, ale to ja pierwsza powiedziałam o tym, tym, a później się okazało, że jednak na tej się więcej osób widziało futabu niż sądziłam. No. Ej, przecież nie, oglądaliśmy no... tą serię razem, na tej się Tak, i drugi e, odcinek tak. oglądaliśmy razem. Powiem tak, ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o hentai animowane, nie o hentai mangi, to Magda może mieć jednak trochę większą wiedzę, na, chociażby ode mnie. Więc... Nieprawda, do niczego się nie przyznaję. No ojca. tak. Dobra, I tak w sumie to była nasza ostatnia wiedzówka, później sobie kulturalnie posiedzieliśmy z Wojtkiem i Shinobim w korytarzu. Tak. W międzyczasie jeszcze byliśmy e, odebrać e, pieniądze, tak mi pieniądze, A właśnie, czy wspominaliśmy o sklepiku konwentowym? Nie, nie wspominaliśmy, to jest najważniejsza rzecz. No to, mieliśmy <grych> bardzo dużo punktów w sklepiku konwentowym, jak zwykle raczej był taki trochę bullshit, ale... Pragniemy El... pozdrowić wszystkich, którzy <śmiech> chcieli coś wygrać w tym sklepiku. Niestety nie było im to dane. Ponieważ... No A cóż. tym czymś czy, czy, czy, czy, czy przypadkiem były książki z autografem? Tak, to była książka z autografem. Książka jakiś... z właśnie Takashi. O, Takeshi. O, Takeshi. E, nie, nie pamiętam kto jest aut... Tor, autorką, ja, tak? Kosa, to jest o, Kosa Koska. E, No po prostu jak byliśmy na panelu wstępnym i... E, zobaczyliśmy, jak strasznie jakieś te... jakieś dziewczynki się na to napalają, na te książki i w ogóle ludzie ją bardzo chcą, to <grym> to, to, zachowaliśmy, zachowaliśmy się jak typowi my, czyli poszliśmy do, do sklepiku konwentowego po wygraniu pierwszych dwóch atrakcji i stwierdziliśmy, ej, ile ta książka? 80 punktów, ej, my mamy 90, to... Weźmiemy jedną, ale nie 80 w komplecie. A, to bierzemy obie. No i w ten sposób książki się skończyły. I na i zostaną rozdane na no, następnym nagraniu w konkursie. Tak. Napew A na pewno. są książki z autorem, no, weźmie je chcecie. na szybko to przeczytam. Dobra, no właśnie, Dostań, podrzucie Tom. Jeżeli chcesz, to jeszcze czy autograf Tomka. Ej, e, podrzucie Tomkowi, bo Tomek weźmie ze sobą do Wrocławia i tam też ja przeczytam. <grym> będzie łatwe. Także e, wynik do... konkursu dopiero jak przeczytamy z życiem. <grym> <grym> Dokładnie. Um, mają dwa Dobrze, tygodnie nie. na przeczytanie. Nie no, Ej, by... nie dwa tygodnie, bo będziemy ze sobą zrobimy mieszkać to... w październiku. Zrobimy to tak, wynik konkursu po nagraniu naszej recenzji tej książki. <laughs> o Jezu, Tomku, nie rób tego, Dobrze, proszę. Zostało to uznane, że wynik książka został Nikt zostanie... nie powiedział, że nagramy to recenzję. Jak? Ale, jeżeli coś, to wiecie, kogo szukać. Ale rozdamy te książki na pewno, kiedyś. Na pewno. E, poza tym, w konwentowym zgarnęliśmy dużo mank. W sumie A, to chyba ma... z 10 po tomów się. ponad. Mamy śmiech w chmurach, Trzy, tak? tomy, trzy, trzy, trzy tomy, dwa tomy, tomy No Sixa. E, co tam jest? E, Bóstwo, co, jak się to z bóstwem nazywa? E, jak zostałem jak bóstwem? Jak zostałem? Tomy, z drugi tom jak zostałem bóstwem. Dwa tomy Sao. Tak. tak. Więc... całkiem niezły. No i niezły dura Durarare. No I do... durarare dura dura wymieniono, więc wszystko, wszystko jest okej. Okay. Bo jak wszyscy wiemy, durarare to jest bardzo trudno dostępna manga w Polsce, której się w ogóle nie da nigdzie zamówić, ani nic. Nie, nie, to czu, -czu. <śś> nic nic, nie, było, ale, ale. nic nie było, lecimy dalej. Nie no, tak, lecimy dalej. A po... Bądź cicho, no. axerfisz nie słucha tego podcastu. Dokładnie. Dobrze. Dokładnie, na no pewno. Więc no. ok. Okej. <śś> I udało nam się w sumie stamtąd wyjechać taksówką. No ale nie, te, te, te, w to jest W ogóle chciałabym powiedzieć, A. że właśnie. ktoś. Poczekaj, czekaj, czekaj. czekaj. No, Co, zanim. Powie... Lesiu, chciałbym powiedzieć, nie wiem kto zabrał poduszkę z Shinobu, ale to wielka strata dla nas. No właśnie, osoba, ja Osoba, tam... która wziął ja poduszkę znajdę Shinobu i pożyczę od zupka do nóż. Nie, to generalnie to to tak. To nie ten gitarzysta. Y osoba, która zabrała poduszkę z Shinobu, słuchajcie, mamy książki Kozakowskiej. No właśnie. Zab jeżeli uważacie, że wzięcie poduszki Shinobu było dobrym pomysłem, teraz wejdźcie na nasz kanał i zobaczcie nasz baner. I zobaczcie, czy to była dobra decyzja. No, nie wiem. Jak wygląda nasz baner? Dzięki Tomku! Dzięki Tomku, jest, wiesz tak dużo o tym kanale jak Magda. Ej, masz do mojej wiedzy o tym kanale. Nie rozpoznałaś, skimna z go... tytułem. Ej, dobra, czy, czy teraz. Go... Dodałam już Ale do plantuło. baner. Jakiś czas temu, czy nie? Słam. No to to jest zmieniony. No. O! Mamy o. nowy baner, teraz się dowiadujecie o tym, że i nie zauważyliście. Dobrze. Yy... Nie martwię się, ja też nie zauważyłem na początku. No cóż, dobrze, nie no to. No i teraz całkiem Leciu, Proszę, oddajemy Ci głos. Na temat yy... powrotu naszego. Tak, dobrze. Powrót wyglądał tak, że jako dzieci leniwe postanowiliśmy wezwać taksówkę. Ale nie taką zwykłą taksówkę, bo taksówkę łódzką. A to jest różnica. To jest tak, okazało się tak, tak, że Bóg tak chciał, że... E, moje połączenie telefoniczne zakończyło się tym, że e, zostałem poinformowany, że po prostu taksówka pojawi się za 7 minut. No niestety, kiedy przekazałem Pani, że potrzebujemy taksówki jednak na osoby 4 z bagażami to stwierdziano dość inteligentnie, że potrzebujemy kombi. Zważywszy, że potrzebowaliśmy kombi stwierdziła, że przyszedł nową taksówkę, która będzie za, za 10 minut. Niestety, po tych 10 minutach zauważyła pewną nieprawidłowość a była to taka nieprawidłowość, że no niestety nie ma takiej taksówki ale zaproponowała mi specjalną usługę jako o miała jest. akurat ta linia taksówkarska, która nazywała się jakoś tam, mia miała bardzo fikuśne nazwę, było coś z chilloutem, tam nie wiem co to było dokładnie Ale... No, ale to już jest spoiler tak. I to była taka taksówka, co, to co się dowiedziałem jeszcze od tej pani, to że różnica względem normalnej taksówki jest taka jeszcze, że przyjedzie nieoznakowana Ale cena jest ta sama Ale cena była ta sama no to więc pomyślałem, no spoko, proszę pani, może być. Przy... No to po... Nagle dostaję SMS-a po już zamówienie tej taksówki, która jest za 10 minut. Klikam w linka, którego dostałem SMS-em. Okazuje się, że zostaje przeniesiony do aplikacji, która pozwala mi śledzić taksówkarza. I widzę dok... dokładnie, gdzie on znajduje się w każdej chwili. Przyjeżdż... Patrzymy, patrzymy, zafascynowani. Przyjeżdża czarne BMW, które jest ciemno niebieskie BMW granatowe, granatowe o i wychodzi Łysy Pan. Był Łysy, prawda? Był. Tak, był Łysy. Był. E, łysy Ale Pan. pan... E, no, przywitał się, powiedział, czy to my zamawialiśmy. Trochę nie wiemy co odpowiedzieć. Zgodziliśmy się, że to jednak my zamawialiśmy. <grym> Wtedy też mama została poinstruowana, że otwarła okno, które on sam otworzył, ale to jest inna historia. W trakcie, no, jako że zostało nam obiecane, jazda miała, miała nam umilać muzyka relaksacyjna. Nie możemy odmówić jej uroku, gdyż jadąc stąd tą taksówką przegrywał nam dubstep. Ale nie byle jaki dubstep. Nie byle jaki dubstep, bo jak inteligentnie Duno zauważył, ma dokładnie ten sam na mp4. Ale wiadomo, że jak musi coś na mp4, to trzeba to śpiewać w taksówce. A no, no z tym no. E, taksówkarzem, który trochę wyglądał jak jakiś łódzki morderca, postanowisz, zacząć śpiewać w rytm muzyki, która leciała w jego samochodzie. No cóż, wszystko brzmi legit. legit. Szczęśliwy, szczęśliwy przejazd taksówką zakończyliśmy na dworcu, gdzie... Dunno już przestał śpiewać, a my czekaliśmy na przyjazd, spotykając jeszcze połowę ludzi z konwentu na tej w w, no, na, na tym dworcu. dworcu gdzie potem okazuje się, że nasz pociąg się spóźnił 20 minut. Na, dworcu, na dworcu spotkaliśmy dziewczynkę, która na, tam przywitała się z nami i powiedziała, że jest Sosnowca. Jechaliśmy raz również z Tomaszem w pociągu z jej koleżanką, która okazało się, że była na jakichś tam wiedzówka, na których my też byliśmy Jej yeah. No Aj. jechaliśmy z nią, ona w trakcie opowiada nam, że sakami No to znaczy, znaczy, stwierdziliśmy się, nie zna na anime, bo wiesz, Sakamichi to Apollon, to dobra manga. Co mówiła? Tyś czuje, że ja lubię wie. naszą fankę, naszą znaczy fankę Sosnowca w sobie. Nie, to nie... była koleżanka koleżanki Sosnowca, Aj. z którą jechaliśmy, bo ona też nie miała miejsc siedzących i jechaliśmy z tyłu pociągu. Mm. Więc mieliśmy... To ona jest jakieś z miejscowości po drodze do Sosnowca. Tak, więc my mieliśmy bardzo ciekawy przejazd i żeby... Już najśmieszniej było, kiedy e, w trakcie czytania tego Sakamichi e, o, oczywiście legalnie, ale niezgodnie z prawem spożywała alkohol, e, jadąc tam z tyłu. No i ale konduktor nie zauważył, sprawdzając jej bilet, że doszło do takiego naruszenia. No cóż. a my wcale nie kupujemy teraz. Tak, a jak robię. już jesteśmy przy temacie fanów, to okazało się, że fanów mamy również my. I o ile nie jest to takie bardzo dziwne. To spotkać ich na żywo, kiedy, są, kiedy to my jesteśmy rozpoznawalni, to jest A kiedy już coś tak takie trochę. Się stało a, z, a co najważniejsze, kiedy jedyną, jedyna osoba, która nie pokazała jeszcze swojej twarzy na, na żadnym z naszych filmików, czytaj, Magda, została tak rozpoznana została. przez kogoś w pociągu. O tak. Boże, Magda jest takim Stigiem naszego podcastu. Tak. tak. Generalnie wracałam sobie pociągiem do Wrocławia. Zaczęłam rozmawiać z koleżanką, wymieniając Lesia, Zupka i Tomasza. Po czym, jak skończyłam, okazało się, że jakaś dziewczyna do mnie podeszła i powiedziała o mój Boże, to ty jesteś tatoki z animologii. Po czym ja stwierdziłam, no chyba się naćpała, nie? <śmiech> nie może mnie ktoś <śmiech> no i, o, i... <śmiech> Koleżanko, <śmiech> chyba spożyła się za dużo napojów wyskokowych. <śmiech> tak, stwierdziła, Między... że nas na Między... y... ogląda... znaczy słucha w sumie i i co? Aha, że generalnie myślałam, że wszyscy jesteśmy z Sosnowca, jak jej uświadomiłam, to była w ogromnym szoku. Potem długo z nim nie porozmawiałam, po czym powie, bo była spod Wrocławia i gdzieś tam wysiadała i szła już do przeciągu, ale bardzo serdecznie pozdrawiam, ponieważ jak opowiadałam o tym chłopakom, to oni nie wierzyli mi, ja w sumie sobie też bym nie uwierzyła, więc... No, tak mniej więcej, a to... Wnioskując komentarzy na naszym fanpage'u, to to jest że bodajże... A, Anna, więc pozdrawiamy Cię, Anna. No, Generalnie. A jeszcze mieliśmy pozdrowić Annę Kowalską, która dała nam suba A dobrać, jeszcze tak? jeśli nagranie, pozdrawiamy suba od Anny Kowalskiej. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No, ale... Tak, i ostatnie też, co zauważył użytkownik. E, psychodelis, tak, o, że wspominaliśmy o nim, ale nie kojarząc ksywki. Tak, Psychodelis, wspominaliśmy o tobie i o tym, że odkąd napisałeś u nas jeden komentarz, widzę cię w komentarzach pod połową filmów, które widzę, twój Ewangelion zaczął mnie prześladować. No nie. Ale tak w sumie e, podsumowując... Nie mówiąc jeszcze o... Miśkowi od Inside Baseball'a, tak, który że... <laughs> nie mamy pojęcia jak tu trafił, ja ale mamy nadzieję, to, że, że zostaniesz na, na dłużej. Oczywiście, bo... Generalnie pozdrawiamy wszystkie osoby, które nas oglądają tak, i, pozdrawiamy... i piszą do nas, nie wiem czemu, I tylko jeszcze do mnie. bardziej te, które komentują. Tak, właśnie, pozdrawiamy Kubę. A... Pozdrawiamy Kubę. No. Nie, ale tak jak wszystkich, to, to, to, to dalej pozdrawiamy, Też jeszcze pozdrawiamy nasz, naszego nadrzędnego trolla, czyli El Prezidenta o, tak, i, i pozdrawiamy Sonic Warriora, bo napisał o fajnych jurybajkach. Tak, um. jeszcze był, jeszcze ten Shadow Guard, z co pisze, nam te komentarze No, Tak, takie o, na właśnie, właśnie. Stron, zasz... co, Znale, daj, na ja je czyta. Ej, no ja chciałam. Ej, o, ej, czekaj, ej, ej, ja też nie je je czytam. Nie ja, nie ja, ja też nie je czytam, żeby ale nie było. Kiedyś. A tak, jeżeli ej. tego słuchacie, to jedna prośba. Jeżeli komentujecie, to my Wam z przyjemnością odpiszemy, ale ustawcie sobie, że można Wam odpowiadać <laughs> na nie, tak, To też jest bardzo dobre. No właśnie. A. A żeby, tak, a żeby żeby nie było, ja też czytam te komentarze tylko zwykle nie za bardzo wiem jak tego, jak na nie odpowiedzieć, więc zostawiam to Magdzie. Ja, ja odpowiadam tylko na krótkie, głupie komentarze, czyli takie na moim poziomie. Ja, ja nie mogę w tekstów tak czytać. No, ale właśnie, i, i, tak, tak, tak, masz rację, trzeba Lesiu pozdrowić Miśka, bo, bo, bo inside który mnie dzisiaj zniszczył, więc ok. Znaczy dzisiaj ostatnio, no. no generalnie I... pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas piszą. Piszcie ba... Pozdra... po... więcej. Pozdrawiamy wszystkich y, fanów chińskich bajek, którzy nas słuchają. A jeśli chodzi o fanów chińskich bajek, to to będzie nasz kolejny temat. Tak, ale no bo w ogóle Jakbyśmy chciałem... się żegnali, to, to, to w Dobre. tak to pozdrowienia. środku. Nie, my robimy pozdrowienia w środku, bo możemy. Żeby, żeby dotrwali, że, bo ci, którzy na nie zasługują, po prostu do nich dotrwają, tak? No generalnie jeszcze powiem, chciałam podsumować Gakon, że no tak mówimy, łódź strasznej generalnie, ale Gakon był dobrym konwentem. A nie, to co chciałem też jeszcze od Gakonu wyjść, jeżeli A. wiecie o organizacji jakichś e, tak małych konwentów, ewentualnie tak kameralnie zorganizowanych jak Gakon, dajcie nam znać, z przyjemnością na takie przyjedziemy. Tak, tak bo do Boża nie zdążyliśmy, ale może gdzieś trafimy. Generalnie małe konwenty, ile 800 osób? 800 osób było na konie, i to był o. fajny konwencji. Generalnie chyba nie było nic, coś, co, co mi tak więcej zapadło w pamięć, że mi się nie podobało. No, no ale, poza to co... całą, ale to już czynnik ludzki. To tak. jest kolejna rzecz. Jeżeli ma, widzicie, jest konwent, na którym dało się w sumie nie mieć ochrony i nie było tam syfu jakiegoś wielkiego i tak dalej od strony organizacyjnej. To też jest na bardzo duży plus. dokładnie no. No, Chociaż. Mogła tam być ochrona w sumie. E, nie było jakoś wytrzała. No to, nie, no nie. No co, zamykali bramę na noc i, i ludzie, ludzie w Łodzi pomyśleli, Ej, może nie będziemy w Gigusiach chodzić po nocy. Ej, to jest dobry plan. Dobra, zróbmy A, no, tak. No ale to rzadko się zdarza. Naprawdę, rzadko żeby się zdarza. ludzie pomyśleli. Tak. No, generalnie mango by zachowały się w swoim gronie normalnie, więc jesteśmy zadowoleni. No, no, jeżeli i na ostatnim plus, to ta najwspanialsza kameralność do typu konwentów, że gdziekolwiek nie pójdziesz i tak wpadasz na te same osoby. No, no. to jest fajne i teraz, teraz kolejny, na którym będziemy, to w ogóle jest ten, Kopernikon ale to nie wiem jaki to jest duży konwent, on jest, on jest chyba spory, spory. co? Kopernikon to jest spory. duży konwent. Tak ponad tysiąc na pewno ma. Znaczy wiem, że jest duży, ale nie wiem, po prostu nie wiedziałem jak duży, czy to jest jakaś skala taka już... Duży. Mhm. Dobra, po prostu ty, ty, tyle chciałem wiedzieć, bo to... Czy mam się czuć jak na konie, czy nie? To jest taki... To, to coś w stylu Dni to Fantastyki. Już, no właśnie, takie Dni Fantastyki. A, nie, no to jak tak, to spoko. To Dla mnie Dni no, Fantastyki były bardzo w ogóle zobaczyłem, kameralne. że ma być blog poświęconym Magic the Gathering, więc wiem, gdzie będę. Więc tym razem może weźmiesz swoje karty? Tym razem wezmę i moją być drafty, to też wiem, gdzie będę siedział. O Boże, stracimy Tomasza. To to obok, powinien by, obok powinien być, obok powinien być Madjong, Dom jakiś do nas nie wyjdzie. Ej, ja Madżonga nie miałem dawno. Dobrze. No cóż. To teraz możemy przejść do fandomu, co nie? Jesteśmy no. takie fajne... ...podpowiedzenie na temat. Od, my, cały, my będziemy cały czas odpowiadać na pytania z Facebooka, ale powoli to robimy i wybieramy selektywnie tak, żeby... ...mieć o czym żebyśmy... nagrywać podcasty, kiedy jesteśmy w trakcie oglądania sezonu. I żebyśmy mieli faktycznie jakieś pojęcie o tym, o czym mówimy. Tak, dlatego live-action cały czas są w toku. Tak, tak live-action na pewno będą, ale musimy obejrzeć więcej że live-action, żeby wiedzieć o czym mówimy. Otóż to, niestety samymi tytanami człowiek nie żyje. No. O Boże, nie przypominaj mi. Dobra, ale tak, o, o, to, o, to, o to Jest o to, to pytanie, które zagdał Grzegorz Dagis. Tak. Znaczy połowa jego pytania, dalsza część się później, też o niej będziemy Tam mówić. Tam druga połowa Na, na samym podcaście opowiemy na pewno dalszej części. Tak. Dokładnie. No. A pytanie brzmiało, co sądzicie o polskich stronach tłumaczących anime, o polskim fandomie, na przykład dlaczego w Polsce tak wysoko są oceniane anime takie jak Sao, Mirejniki itp, e, dlaczego sporo osób w Polsce hejtuje anime? Ja sądzę, że powinniśmy zaczynać od końca najlepsze, czyli yy, ten, czyli hejtowanie stron tłumaczących zostawić sobie na koniec. Tak, zostawić sobie najlepsze na koniec. Dobrze, czyli zaczynamy od tego, dlaczego, no ogólnie fandom, ale dlaczego sporo osób w Polsce hejtuje anime? To byłoby się popularne. Tak, dokładnie. To jest takie, dlaczego by nie, szczególnie że... Jeśli głównym założeniem kultury zachodniej jest to, że raczej, znaczy w tym, w tym aspekcie jest to, że raczej bajki są kierowane do dzieci tudzież młodzieży, to no cóż, łatwo jest sobie podciągnąć coś takiego, żeby się nabijać, że dorośli ludzie oglądają jakieś bajki nie wiadomo skąd. Już nie pobijając te, tego, że... E, już e, osoby, które często oglądają anime, nie są na to tak przeczulone, ale one mimo wszystko mają w sobie bardzo dużo jakichś porąbanych, zboczonych i tym podobnych pomysłów, więc ja bardzo dobrze rozumiem, że ludzie potrafią to hejtować. W ogóle mnie to nie dziwi. A poza tym, no cóż, taka moda. Możesz być albo ziomeczkiem, albo y, ciotą oglądającą chińskie kolorowanki, więc wiadomo, lepiej jebać policję i przyjść na widzówkę z ale w sumie to trochę tak, nawiązaliśmy i na do tego, jak mówiliśmy teraz o Gatkonie, ponieważ jeśli mamy taką społeczność łodzi, która widzi yy, dziewczynki z kolei społeczność łodzi, jezus nie chcę sobie tego wyobrazić dobrze, pomijmy. wyobraź sobie, że wszyscy łodzianie siadają takie jednego stołu i zaczynają dywagować nad przyszłością tego miasta. Ej, ale jak mówisz o społeczności łodzi, to w sumie na, na GEPKO nie było trzech takich ziomeczków, co też wyglądało, jakby szukali, żeby komuś dać wpysk, a w sumie byli na. Poszli, jakich... na poszli na wiedzówkę z League of Legends. Poszli na wiedzówkę z League of Legends i nie wiem, czy gdzieś na, na jakimś Naruto pewnie ich nie, ten pewnie byli, więc. Ale... Spoko. No i jak właśnie mamy takim z Łodzi, <grym, to> ten. z <grym> Łodziny, to społeczność Łódzka. I potem widzą takie to przybierane osoby, to dla nich to jest e, coś, co, co wygląda jak... E, no. Jakby parada równości przychodziła ich pod, im pod oknami, a to katolickie miasto. Generalnie ja nigdy nie... nie, nie, nie, nie zawsze jak wracam z konwentu, jak gdziekolwiek jestem, i jakieś osoby do mnie podchodzą i pytają się, ej, w sumie to, co tu się dzieje i co tu się odwala i co, to, czemu to jest w moim <głos> mieście. Więc no ja mam często takie pytania, ponieważ ja się nie przebieram, nie, bo, nie boję się mnie spytać, no. bo, bo nie dostaną, nie wiem, nie zakażą się tym i nie dostaną kolorowych włosów, bo chyba tak sądzą. Nie, Fundamentalną zasadą jest to, że ludzie, ludzie nie lubią czegoś, czego nie ogarniają, albo nie znają. A że a sam fandom to jest... nie ogarnia, o co chodzi? To... A, że, no właśnie, a że sam fandom z reguły nie ogarnia, tylko już jest przyzwyczajony, to ludzie postronni, którzy widzą coś takiego, to jest... Co to jest? Boże, weźcie, idźcie, spalcie, czy cokolwiek. No, to jest, to jest, to jest jedna z tych przyczyn. Ogólnie dlaczego hejtują o nim? No. Bo czemu by nie, no ja na przykład hejtuję polskie strony tłumaczące, bo lubię. Bo <głos> możesz. Więc... <głos> Dobra, <głos> więc ale to o tym chodzi. a nie tak? <głos> znaczy, powiem jeszcze tyle, że w sumie jak na to spojrzeć, to jakbym... Znaczy, jak... Przepraszam, to ci sklepikarze, co? Jak blisko jest konwent a potem przychodzi im tak 50 osób, które jest przebrane w Hatsune Miku i Kirito ze Sao, i jak zobaczą takie coś, no to powiem szczerze, jakbym była taką panią 50 lat i potem przychodzi do domu i mówi nie uwierzycie, co Ant spotkałam w Biedronce. <laughs> Jezu. Ale no, jeszcze no. A jeszcze właśnie, jedna ważna Ty, rzecz, zauważ, że dużo tych, tych różnych ludzi, którzy się przebierają i tak dalej, są, to są, znaczy... Dużo tych takich ludzi, tych szczególnie małych dziewczynek, co się przebierają, to są bardzo irytujące osoby, kiedy koło ciebie rozmawiają o czymkolwiek. No generalnie to Oj, jest no. ciężko, szczególnie, że mówią no slangiem jakimś chińsko-bajkowym, więc to już w ogóle jest. No i, i w dodatku piszczą, no. więc to, to jest bardzo dużo nakładających się na siebie efektów. Im bardziej anim wchodzi do mainstreamu, tym bardziej może być hejtowane, bo tym więcej ludzi, którzy no, są po prostu denerwujący, zaczynać się tym internet dlaczego internetować, więc... Tak samo jak były jeszcze te stare konwenty i były Juri Noce i Ołej Noce, Dlaczego media się tym zainteresowały? No bo było coś niespotkanego i generalnie wszyscy mieliby to gdzieś, jakby to ludzie robili, jakby to było mało ludzi w małym miejscu. To jakby to były normalne czarne msze, to nikt na to nie zwrócił no uwagi. Właśnie. No właśnie. A że to no, normalne czarne chińsko-bajkowe, to już inna sprawa. To już ludzie nie lubią, ne? więc... Jak, jakby fandom miał, nie wiem... Maluteńko osób. Kościół. Kościół. Te... Ko no, to generalnie nie, nie, nikt na to nie zwrócił uwagi, ale ponieważ pandem się rozrasta i coraz więcej... O dziwo, no, aż się zdziwiłam, że w tym roku jak patrzę na te wszystkie konwenty, jak patrzę na ten rozrastający się rynek mangowy, no to dla mnie to super, ale... No, ma no masakra. To, to, to Za jeszcze... moich czasów tak nie było. Za moich czasów. Co za moi... moich czasów to, to wstyd się było przyznać do oglądania czegokolwiek, co było chińską bajką, ej, no za moich teraz... czasów, kiedy ja, wiecie, poszłam na swój pierwszy konwent, to 500 osób a nie było i wszyscy mówili boże, co tyle osób robi w jednym miejscu, więc... A teraz, jak mamy malutki konwent, 800 osób i to jest mały konwent, no to... Ja nie mam no. pytań. A z drugiej strony teraz nie ma takiego z życia z ludźmi, bo no wtedy też... to było... Ej, no, dlatego Te parę ja... lat temu to było jeszcze ej... Tu wszyscy mają takie samo... Takie, jakieś takie same zainteresowanie, chociaż po części, tematem. A Mega, bo u, siebie, bo u siebie w mieściu... Ten, w, mieście, w mieściu... W mieściu! mieście! W mieście. <laughs> Sorry. Bo u siebie w mieście to znam dwie osoby na krzyż, z czego jedna oglądała... E, ...Blicza i Naruto, a druga raz na pół roku odpali jakąś inną serię. I teraz wiesz... Wow, tyle ludzi. A teraz to... tak. Teraz to, no. to, teraz to coś świecie w, w internetu. Teraz to, to wszystko. Teraz to z czym do ludzi? No, teraz są Kisę spychowe TS-y i coś tak TS -y już w ogóle co, Spychowe strony z online'ami. O Jezus. nie, To, to za Flip moich czasów jeszcze info. było. Ej, to okay. jeszcze za naszych info. czasów były, ej, były tak kameralne konwenty jak ten spycha, na którym było 30 osób. No. A, a, Więc... a ludzie się bądźli przed nie, no. Ej, nie no dziwię się, jakby tak się tak na Ej, jakby. Ej, jakby z jakby Pychu zrobił konwent TS-owy, na którym byliby tylko ludzie z ts i byłoby nas 25 osób, to sądzę, że też byłby to najlepszy konwent życia zapewne. No. Żeby tak z do... Pychu by go organizował. O jezus. Z Pychu Madar. Z Pychu Madar. <laughs> Madar. Bez... Ja bym powiedział, nie, że to przekleństwo. Nie. Za nas nie. to dar. Właśnie. Jak, jak tak można. No, więc jeśli chodzi o ludzi hejtujących Adiv, no to co już, to hejtują, bo mogą. No, wszystko można hejtować. Czemu by nie? Zawsze znajdziesz sobie jakiś powód, żeby coś Wiecie, No Wiecie, na pewno jem. znajdzie się ktoś, kto hejtuje piece kaflowe, no ale to no nie mimo faktu, że przestaną je produkować. No. no właśnie, to jest tak samo, jak ale... nie wiem. Ale mogą przez. To nie są zbyt popularne. Dobra, ale... Cool, ale wiesz, na przykład też są ludzie, którzy robią w tych czasach zbroję, a zbroja też nie jest zresztą jest jakoś zbytnio popularną, no. nie sądzisz? Ale nie też wiem, możesz... no, wydaje mi się, że będę robił zbroi niż piec kachlowy. To to jest racja. No, no to nie jest... ty masz inne, chociaż inne potrzeby. Ale nie, chociaż nie, bo bo ostatnio... są fajne. Ale nie, bo ostatnio ludzie wracają tak trochę do e, takich staromodnych, no. takich trochę antycznych rzeczy, żeby to sobie ładnie odremontować w jakichś domkach i w ogóle. Więc kto wie, może taki pies kaflowy. No, Słyszeliście oh. to u nas, jak założycie biznes z piecami kaplowymi, jeśli się muda, to pamiętajcie. Ale to pamiętajcie, tak. E, chociaż u mnie w robocie raz przyszedł facet i powiedział, że szuka kogoś, kto by wziął od niego dwa piece kaflowe, bo w sumie ma takie w ogóle nieuszkodzone ani nic, ale chce się ich pozbyć i tylko trzeba przyjechać, rozebrać i sobie zabrać. I nikt się nie zgłosił, więc no, popularność piecy kaflowych jednak nie jest tak wysoka. Jeszcze parę lat, spokojnie. Jeszcze parę lat i wrócą do, do, do mody. Ale no mówię, hejtować możesz, możesz wszystko, możesz, nie wiem... hejtować górali, bo mieszkają w górach i to też jest powód i też możesz ich hejtować, tak? Więc wszystko. Dobra, to tyle o hejtach chyba, no bo mówię, to nie, nie musisz mieć jakiegoś specjalistycznego powodu pod to. No ciężko mieć wiedzę do hejtowania otaku. to nie jest trudne, rzucasz im baita i płynie no, cała tak, ławica. Że... <laughs> Dokładnie. Mówisz chińskie bajki i zaraz, yy... znaczy powiedzmy tak, yy, w naszym samym, w takim naszym fandomie, kiedy już jesteś w środku, jesteś jakoś zaznajomiony z tym wszystkim, to ty sam zaczynasz go nienawidzić. Nieprawda. Z zaczynasz oh. hejtować 90% ludzi, więc... O czym ty mówisz? Więc no sorry, tak to wygląda. No eee, Ale mogę no cóż. powiedzieć niestety, no? że w sumie e, ludzie sami chcą być, w sumie bo to jest popularne. Bo oni oni na siłę, właśnie na siłę chcą być Oni inni. chcą być uciskaną grupą społeczną, której nikt nie rozumie. Ja Tak samo, tak już, pomij już pomijając ten tak. cały szajst i bullshit przy nazwie otaku, ale pomijając to, to nie rozumiem, czemu nie można się nazwać fanem japońskiej nie no, tak, animacji czy to coś. Ale przecież każda grupa społeczna ma jakąś swoją nazwę i to akurat no. jest zbyt długa, którą ty podałaś. No dobra, tak, ale więc... mówię, że ale cokolwiek... Tak jest... ale, ale to chodzi tylko o to, że czujesz jakąś przynależność, tak samo jak się nazywasz graczem, tak samo jak nazywasz się numizmatą, Dobrze, tak samo jak, się... jak nazywasz się aptekarzem. Ale nie, do chodzi o to, że ludzie po prostu twierdzą, że Ej, bo nikt mnie nie rozumie, bo ja jestem otaku jak ja bym powiedziała no swoim być... znajomym ej, ja to, ale to jestem, jestem ej, nikt mnie nie rozumie, bo jestem punkiem, albo brudnym no. kucem. Tak, bo jestem kucem. To mam właśnie sobie kogoś, kto wychodzi z dumą, mówi, jestem dumi z matą. Nie, ale... <laughs> jestem dumi z bactą. Ale Jestem, z ale jestem z bactą. Z bactą. Ja ja dumny. Te wszystkie te przykłady rozumiem, ale... No, Są Ej, ale jeśli chodzi o tego, o to, no, to mówię, no nazywanie siebie Otaku jest tak samo jak nazywanie siebie kucem, no w sumie można, tylko po co, no? Bo nie, jeśli wiem. chodzi o samą genezę nazwy, to y, u nas to znaczy i tak zupełnie co. ma zupełnie inny wydźwięk niż y, w Japonii, więc to nie rozumiem ludzi rzucających się o nazwę to jest tak samo jak z tym, ja he oczywiście hejtuję ludzi, którzy zaczynają się wykłócać o to, że anim to nie jest ten, to anim to tylko japońskie, bo tak nie jest. Z drugiej strony, ten, znaczenie słowa tak się u nas przyjęło, że raczej jest to kierunek tej animacji japońskiej. To jest mniej więcej tak samo jak to, że serial się u nas przyjęło, że jest to coś, co leci w telewizji na przykład, bo jak powiesz serial, to zwykle ludzie nie strzają się że mówisz o bajce, no bo serial animowany musisz dopowiedzieć, ale raczej bajka. Uh -huh. No i no sp... historia jak na mojej maturze. Dzień dobry. Czym jest powieść graficzna? Komiks, proszę pani, to jest komiks. <śmiech> no. Więc jeśli chcemy się rozszczepiać na dokładne znaczenia i ktoś chce się o to wykłócać, to proszę bardzo, ale jest dużo takich znaczeń, które nie są koniecznie zgodne z prawdą, ale tak się przyjęło, więc czemu by nie? Nie, to I... przyjęło. To jest znaczy znaczy że... potoczne, znaczy. że... no, potoczne, właśnie. Dzięki wypadło mi to o. słowo. Ja to nie właśnie... wiem, ja się zgadzam z tobą, tylko najbardziej nie rozumiem ludzi, którzy nie potrafią właśnie genezy tego słowa zrozumieć, bo to nie chodzi o to, jak to jest w Polsce, bo rozumiem, że to w Polsce może być inny wydźwięk i tak dalej. Tak znaczy chodzi o to, to że... To ma bliską bardzo... Samo geneza słowa Otaku jest trochę inaczej wygląda jej przemiana, ale ma bardzo podobną przemianę do słowa nerd, które teraz jest... O mój Boże, jesteś nerdem, jakie to pozytywne, masz duże okulary, mm. lubisz gireczki i tak dalej, lubisz komiksy. To jest do... Otaku, tylko że Otaku Całe nie przeszło w Japonii na słowo, które jest e, uważane za pozytywne. Nie o belgę. Nie o belgę no, i to jest jedyne, co się zmieniło. Okay. Tak, bo wreszcie bo wiesz, można rozumieć genezę tego słowa, tylko stwierdzić, no dobra czyli w Japonii to znaczy to, ale dalej mam na to wyjebane, bo u nas jest znaczenie Dokładnie. potoczne tego słowa inne. Ale wiesz, nie, nie tak rozumieją, jest... że w Japonii to nie jest pozytywne i kłócą się o to, ale przecież te, te się tak nazywamy, to czemu to miało być w Japonii inaczej? No bo jako, genez... że mamy dobre porównanie w tym odcinku tak samo wiesz, e, używając hehe he, gimbusiarskiego, ej, w Niemczech kurwa znaczy zakręt. No, to jest, tak, to jest, to jest podobne. Na no, tej samej zasadzie. To jest ten moment, w którym zaczynasz się, wchodzisz na strony, które wyśmiewają nazwy zagranicznych film, bo brzmią podobnie do czegoś. Jakieś Osram i tym podobne, więc. he. <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> więc, Więc, więc, więc okej. Okay ale nie. No więc mówię tak to, to, to, to, to, to, to, to, jest ze wszystkim hejtować można wszystko, hejtować może zawsze, kultu hejt i tak dalej, więc okej okay. Dlaczego w Polsce tak wysoko są oceniane nim takie jak Sao, Mirajniki TP? Nie rozumiem stwierdzenia w Polsce. One... Też to jest pierwsze co mi przychodzi na to akurat... tak jest. Nie, wydaje mi się, że akurat Mirajniki jest przykładem, że jest dużo popularniejsze w Polsce niż ogólnie w tak. fandomie. Nie, nie. Ogólnie ale... na świecie też jest popularny. Tak, tak, tak że... ale jak chodzi o skalę. Mirajniki, czy znaczy po... w skali to wy... przechodzi... Jak weźmiesz sobie procent polski fandom i procent, który lubi Mirajniki, uważa za bardzo dobrą serię i tak dalej, jest większy niż ogólny procent w fandomie, czyli masz coś co jest wprost proporcjonalne do tego, jak, je, jak jest podejście do No Game No Life, które w normalnym fandomie jest uważane za jedną z lepszych bajek w ogóle ostatnich lat, no, a w Polsce jest uważane za gówno, 5 na 10. Eee, tak, I ale to, i to jest to, o czym już dzisiaj mówiliśmy w ogóle, jeśli chodzi i o Mirajniki i No Game No Life. O tym, że nasz fandom musi być nie, nie, po, to akurat zmianie jest inteligentny, krwawy i tak dalej. się śmialiśmy z tego, ale to już w ogóle nie liczymy tego, że w Polsce chociaż 10% ludzi, którzy oglądają anime, w ogóle myśli przy ocenianiu tego eventu. Bo ja nie powiem, że nie umie oceniać, bo uznajmy, że żaden z nas też recenzentem nie jest i tak dalej, ale uznajmy, że ludzie po prostu wyłączają mózg i uważają, że otwarcie przez nich ust jest już opinią. No niestety tak. Dobra, jeżeli mówicie cokolwiek, to jest opinia Tylko, że jeżeli chcecie, żeby ktoś się z tą opinią liczył To jest małażna ta szansa mhm. I dlatego w ogóle nie chcę skomentować tego, jak chodzi o ocenianie Ale jeżeli chodzi o popularność serii, to już wracamy do pierwszego nagrania, w którym to mówiłem O Boże, to już było prawie rok temu, to nieważne Jeżeli chodzi o popularność Sao i Mirajniki To w sumie Mirajniki ciężko mi powiedzieć, ale zamiast niego do tego przykładu bym sobie wstawił Elfen Lida bo on będzie tu lepiej pasował A poziom tych serii jest podobny To w najzwyczajnym świecie ludzie od tych bajek zaczynali oglądać anime A zazwyczaj jeżeli zaczynasz od jakiejś bajki to jest najlepsza A potem nie robisz sobie rachunku sumienia i nie roboczy jej po obejrzeniu 100, 200 czy 300 serii Tylko zostawiasz ją jako tą idealną pozycję od której zacząłeś Tak samo czujesz do niej sentyment. Wiem, że teraz dla wielu tych fanów, którzy widzieli 50 serii i zaczęli oglądać Naruto 10 lat temu i uważają, że naruto, że znają się dobrze na bajkach, bo jak ktoś ogląda od roku 100 serii, to on wie mniej, bo nie ogląda Naruto przez tyle czasu. I mm -hmm. wiem, że są ci ludzie, i powiedzą, Boże jak jakbyś zacząć oglądać anime od Sao. No, można zacząć oglądać anime od Sao te 3 lata temu i mieć dzisiaj na koncie 400 serii i wiedzieć więcej niż ludzie, którzy oglądają to anime przez 10 lat i widzieli 150 serii. No, ja jestem tego generalnie bardzo dobrym przykładem, bo oglądam anime od 12 lat i mam na koncie jakieś, nie wiem, mniej niż 300 chyba. No, a są ludzie, którzy mogą ze spokojnie mieć dużo większą wiedzę z samego tego, że zaczęli oglądać od Sao i nie można się im dziwić, że uważają, że Sao za dobrą serię na zasadzie takiego samego sentymentu jak bullshity w Polsce, którzy mówią, że Dragon Ball też jest dobrą serią, bo czują sentyment i jeżeli ta osoba mówi potem, że o mój Boże, Sao jest gówniana ale Dragon Ball podwyższa ocenę za sentyment, to już podchodzi pod absurdalny hipokrytyzm, jak dla mnie ja, niestety, już zaczynając od tego, że jakoś to jest chyba w ogóle w dyskusjach w internecie bardzo popularne, żeby przechodzić ze skrajności w skrajność i krzyczeć jak najgłośniej, bo we wszystkich absolutnie dyskusjach jest to, że nie gówno, nie 10 na 10 i tak dalej. I ja się tak zastanawiam, z jakiego założenia wychodzą ci ludzie, czy oni naprawdę umieją coś ocenić tylko na 9-10 albo 1-2, bo... Zaczynając od tego, że niektórzy jak słyszą, że Ej, Sao to jest dobra seria i od razu myślą, że dobra znaczy 8 albo 9. Nie, dobra znaczy 6-7. I to A nie, jest. O systemie oceniania nie ma sensu, no Ale nie. O ale... system ocenianie przez internet odkąd istnieje internet e, przeszedł taką zmianę, że po prostu nie istnieją oceny od 1 do 5, przez to, że.. Psychicznie ludziom było przez tyle lat już pompowane, że z rzeczą przeciętną jest jakakolwiek rzecz z oceną 7, że to już po prostu zostaje gdzieś tam w głowie. To inne medium, które to się jeszcze nie słapało, to jest medium filmowe. tylko tam jeszcze się używa pełnej skali ocen, ale dlatego, że mimo wszystko krytycy filmowi to jest... Trafiają do grona ludzi bardziej dojrzałych, którzy nie patrzą tylko na cyferki, tylko jednak czytają te recenzje i coś z nich wynoszą. No a z tym, no nie wiem, bo ja jestem jeszcze, ja jestem z tych, co uważają za typowego, za typu, taką średnią serię ok, coś między właśnie 5 a 6, więc. No, dla mnie 7 ocena to jest spokojna ocena, więc. No to nie, no to to już jest ocena pozytywna, nawet bardzo. pozytywna. To znaczy że po prostu, no może nie miałam wysokiego enjoymentu przy, przy tej serii, ale generalnie jest to dobra seria, więc tak jest no i, wraca I wracając do tego co mówiłem i po prostu jak się wyjdzie na tych dyskusjach, a to jest atak z dwóch stron od razu, jak się wyjdzie na tych dyskusjach, się powie, że no takie samo no, miało swoje dobre strony, miało też złe strony, no tych dobrych stron miało mimo wszystko troszeczkę więcej, no.. Takie luźne siedem. Znowu byśmy mogli wrócić do pierwszego podcastu, który grywaliśmy, tak. w, którym, w którym ja mówiłem chyba w którym zmarnowałem... Mówiłem no. Akurat nie wtedy, co mówiliśmy. Ja chyba zmarnowałem jakieś 15 minut na tłumaczenie, dlaczego Sao nie jest tak złą serem, jak wszyscy uważają, ale to nie będzie... Będziemy na pewno jeszcze mówić nieraz na tym podcaście tak. o Sao, bo jakby na to nie patrzeć, ja jestem fanem tego ścierwa na zasadzie takiej, że lubię nowele i świat w ale no, um... nie jako fabułę, jako połowę postaci i tak dalej. No, a jeśli chodzi o to, co ja teraz mówię, to jest to dokładnie to samo, co mówiłem w pierwszym podcaście, nawet się nie staram. Bo nie zmieniłem swojego zdania o tym, a jeśli chodzi właśnie z tym, co mówiłem o Mirajniki, myślę, że to jednak miało trochę do rzeczy, że po prostu było tam trochę, że tak powiem, no minimalnie mroczniej, trochę tej krwi i tak dalej, bo Nasz fandom znaczy, ma jakiś taki taki jak to tak ciągnie ich do tego, że jeśli seria wygląda na poważną, ma trochę ciemniejsze kolory, jest kwiaty. Ale to Tomek powinien się.. Kończy, Dobra, po, no nie, to gdzie serie są wszędzie popularne na świecie Jeśli chodzi o fandom nie na jednogi. Poza tym Mirajniki wychodziło w czasie kiedy to anime wchodziły bardziej do tego mainstreamu też tak właśnie w Turcjach był to też w tym tych samych mniej więcej latach. W tym czasie też powstawały te wszystkie pewne role z tego co kojarzy i tak dalej. Więc łatwiej też było dostęp do tych serii. I skoro one zrobiły się popularniejsze i dostałeś taką serię, która jest właśnie mroczna, brutalna. I udaje, że jest poważna, bo ktoś tam ginie i są. I biegły, udaje, te... że jest inteligentna i ma drugie Tak. Jedno. To w tym momencie co się stanie popularne, bo przecież. Ej, ta seria jest, nie wiem, poważna, bo ktoś ginie, to jest to samo, tak, że, nie ty... wiem, porównywanie tytanów do on też wychodzi na tym, na, na, na tym samym poziomie. To są też z tego samego powodu popularne, na przykład, bo no... też są mroczne. A mnie chodziło o to, że po prostu u nas jest takie, moim zdaniem, trochę bardziej zakorzenione to podejście, bo jakoś na świecie tak... Wychodzi, że ludzie uwielbiają te G-serie, ale też nie mają tak dla tej bardzo... serii ludzie, co szukają wymówki, że oglądają anime, to pokażą ej, oglądam tak. poważną serię, zobacz, jest no. poważnie, ludzie umierają, jest wszystko... Tak, że ludzie nie chcą, nie chcą przyznać sami Zubek. przed sobą, że... Podam ci przykład, dlaczego uważam, że to jest popularne. się jakoś ostatni to nie wiem... Name Gaga czy jakieś inne strony z memami zagraniczne? Nie, mi... ja nie przyglądam takich no stronę. Ja wiem, ja że tylko jak przyglądam do pierwszego postu anime, bo potem wychodzę, bo dostaję, że anime to nie bajki dla dzieci, bo Mirojniki tam nie No to, ale, to tak, nic. koniec. Ale e, tutaj właśnie chciałem nawiązać do tego co Lesiu mówił o tym, że na przykład No Game, no life, że po prostu jakoś ten zagraniczny fandom potrafi też docenić e, inne dzieła. A u nas jest taki y, strasznie mimo wszystko hate, bo ludzie chcą, y, chcą sobie sami wmówić, że oni oglądają coś ambitnego i, i to, to wcale nie jest bajka. Przecież jak coś ma kolorki albo y, nie daj Boże jakąś scenę czyli to znaczy, że to jest przecież gówno i, i to jest coś, przez co ludzie hejtują anime. No. Tutaj też wychodzi to co się śmialiśmy, właśnie wracając z Tomkiem z Gakonu, jak był temat na reddicie, gdzie ludzie pisali Ej, był po prostu temat, w którym ludzie Oj, się wypowiadali, jak Piękny zmienił temat. się wasz gust y, względem y, anime przez te lata I mniej więcej 95% postów wyglądało tak, że ludzie mówili, no zaczynałem od shonenów, no zaczynałem od y, tam Space... Dan Boże, nie Space Dandy, tylko Cowboy Bebop. Zaczynałem od takich poważnych anime i tak dalej. Obecnie oglądam moje shity i Słodkie Dziewczynki. Ewentualnie tam wszyscy piszą, ej, zaczynałem od takich... Powa zaczynałem od takich dobrych shonenów, oglądałem jakieś tam bajki z Adult Swim'a No, obecnie oglądam slice of Life y i romansy Obecnie yy, potem jest No, nigdy nie mogłem patrzeć na serię od Kyoto Animation Uważałem, że były bez sensu i tak dalej Teraz nie wiem, która dziewczynka w Kejonie jest najlepsza <śmiech> No to Czyli to jest przecież... informacja dla naszych wszystkich słuchaczy I tak nieważne co oglądacie teraz, za parę lat... i tak przejdziecie na stronę MOE. No żeby nie było to, to jest tak jak ja się zawsze śmieję, że ten że poszedłem, że poszedłem w bardzo dobrą stronę, bo tam właśnie te 10-12 lat temu obejrzałem po raz pierwszy Evangeliona, Serial Experiments Line, Helsinga, ten Gunslinger Girl i tak dalej, wiesz, jakieś takie serie, które... Tak, <grystanie> <grystanie> <grystanie> Gunslinger Girl pasuje do tego zestawienia. Ale chciałeś to nie? Dobrze, ale Gunslinger Girl, co by nie było, było jakimś takim dramatem. Później, później jeszcze z tego, co oglądałem tam na, hej na Hejperze i w ogóle tam się przewinęło, a Paprika przewinęła się, jakiś Paranoia Agent, coś tam, coś tam. I teraz jak tak myślę, co obejrzałem w ciągu ostatnich pięciu lat... No cóż... W sumie, czy przeczytałem mangi, to już w ogóle, no w sumie lubię te shoujo lubię shoujo lubię te, te, te moe shity nawet i tak, no tak, okej. Okay. Wszyscy na końcu będziemy oglądać moje shity, po prostu głos się tak zmienia, że i jeżeli jest seria, to jest po prostu psychologicznie, jeżeli jest seria, która jest skierowana na prowadzenie fabuły, to Anim nie jest medium, które się rozwija, w końcu te fabuły kończą się i nie masz co oglądać, ponieważ wszystko jest powtarzalne. Te wszystkie hmm. postacie są na identycznych schematach, wszystko tylko po to, żeby to sprzedać. Nie mówię, że to jest złe od strony biznesu i te serie nie są złe, tylko ty już jesteś... Twój mózg jest zmęczony od, od oglądania 117 raz identycznej historii ze zmienionymi jakimiś tam pięcioma zmiennymi. W jednym sezonie. No kiedy wychodzą cztery takie historie. I, i, i to nie chodzi, że ty nie oglądasz tych anim, po prostu czerpiesz dużo większą przyjemność z tych y, randomowych mooshitów, które mają pojedyncze odcinki, niż tych rzeczy, które mają tam ciągłą fabułę i udają, że są ambitne. Ty, znaczy, byś się nikt mnie źle nie zrozumiał. To nie chodzi o to, że nie przestajesz to oglądać, w ogóle koniec anime, oglądam tylko moje Shity. Po prostu te moje Shity dużo lepiej pasowują się w twój gust, kiedy spędzasz przy nich ten czas, który chcesz poświęcić do oglądania jakiejś chińskiej bajki. a to. No, Dlatego wszyscy tak kiedyś skończymy. Ni niestety. Przejdziemy, wszyscy przejdziemy na tą stronę w mocy. Na moje strony. Pod, Podsumowując, dlaczego ludzie od... oglądają takie bajki, no coś. Bo chcą się okłamywać. Ja <gry> Szukują sami siebie, zaczynali od nich i, i takie tam. Albo, albo w sumie im się podobało, no nie wiem, też tak może być. No. Okej. Okay. No. Jak, jak chcecie to oglądać, oglądajcie cokolwiek. No ja będę dziwne bajki. No ja ojce, co, co, co. Proszę Was. Ale jak.. I jak... Magda uważa.. Oglądaj ojce i uważa, że nie jest Jaistką, to jest ważne. To nie jestem Jaoistką. Ale nie, Wszyscy wiedzą, że Magda woli Juri. No bo wolę Juri. No właśnie. Ale, ale co nie zmienia faktu, że ten. Że obie te serie to yy, Ludzie mówią tak. Ej, ona ogląda ja ojca, proszę was, to jest to związek tych facetów, ona ogląda w proszę was, co? Ale powiem wam, że romans, który jest tam przeprowadzony jest coraz lepiej miast przeprowadzony niż w jakiejś Shodjo serii, w serii, które. Czy uważasz, że romans w Jojo Romantice jest lepszym romansem niż w większości shoujo? E, tak, jest lepszym romansem. drugi sezon Jojo Romantiki jest jednym z lepszych prowadzonych romansów niż w e, jakiejś... 50% serii Shoujo, które oglądałam, więc... Czy to jest... Fo Czyli Foka polecenia dla drugiego sezonu Dżundże Romantyki? Tak. To jest no. sezon... Pinky polecam. <gry> to jest sezon, który wydawał chyba 6 ze względu na beznadziejną kreskę i animację tam. Znaczy nie kreskę, animację, ale generalnie romans jest przeprowadzony tam na 7 na 10, więc jak ktoś... Się... Niestraszny jest romans dwóch facetów i chcę obejrzeć dobry romans. Jeżeli chcecie obejrzeć prawdziwą miłość, nieważne między czym... To tylko Juri albo Jaur. <śmiech> Ej no, przez ostatnie lata niestety to jest prawda i to mnie trochę smuci, że... <śmiech> że, że, że chcę obejrzeć hetero związek, który nie jest sztampowy i nie jest w jakimś porąbanym haremie, którego nienawidzę. To, to... muszę sięgać po Yuri ja. No na razie jeszcze nie jest tak źle z Shirayuki Hime, ale nie no. wiem, co się wydarzy. No, Shirayuki Hime... Jest... Niestety nie mamy mangi tak daleko. Tak, o czym nie poinformowaliśmy, a jeszcze tego nie rzuciliśmy newsa, Akagami Shiroyuki Hime prawdopodobnie będzie, będzie miał miało 3 sezon. sezony, ale drugi jest zapowiedziany z przerwą na jesień, czyli wyjdzie w zimie, więc ma przerwę identyczną jak Dura Rara. Uwaga, drugi news, który wrzucamy w godzinę <grym> 55 podcastu. Nieważne. Dura Rara nie ma odcinka w tym tygodniu jeżeli was to interesuje, będzie leciała Oba chyba też ma nie mieć. O nie. O nie. Kitan, Więc jeżeli wasza miała. ulubiona bajka się nie pojawi w tym tygodniu, to spokojnie, to normalne. Tak ma być. No. W tym tak miejscu też nie pojawi to... się ostatni odcinek Sensen, ponieważ <laughs> dużo rara woli wstawić tam owe niż pozwolić, żeby Bons wepchnęło tamten odcinek. Ale spokojnie K Sensen w grudniu. No. a e, w ogóle odnośnie naszego ostatniego tematu, to zostałem zagięty bo, przez komentarz na jednej stronie, ponieważ Zauważyłem właśnie, że polskie tłumaczenia jednak mają sens, bo ktoś napisał, że bez nich nie byłoby się z czego śmiać. I poniekąd się z tym zgadzam. No bo... i robisz płynne przejście na ostatni nasz temat. Tak, na no, ostatni nasz temat, który właśnie są polskie, polskie strony tłumaczące. Otóż. Dobra, zacznijmy od tego. Ja zacznijmy naprawdę... od tego. Na żadnej polskiej stronie nikt jeszcze nie zarobił na tyle, żeby móc kupić sobie obiad. No, e, znaczy nie, zacznijmy od tego. Ja naprawdę wierzę, że istnieje jakiś, jakieś 2% z tych wszystkich tłumaczy, którzy... Serio się starają, serio robią to po to, żeby inni mogli to oglądać. Robią te suby w miarę profesjonalnie i naprawdę mam do takich osób szacunek, bo mnie osobiście by się nie chciało, ponieważ przez chwilę nawet robiliśmy z Tomaszem suby do jednego Właśnie, odcinka o, tu też mogę iść. się teraz poczuć I, czek, Mogę się no... teraz poczuć jak osoba robiąca suby Do mnie też czek. czują szacunek bo im się nie chce e, Tak, po, poza tym um, Mogę jeszcze powiedzieć, że Poniekąd rozumiem niektóre wstawki, znaczy Bo my to robiliśmy od początku dla Becky ale więc no, wrzucaliśmy tam po prostu co popadło, jak tylko mogliśmy coś przetłumaczyć, najlep, tak żeby brzmiało. Nie, od to ziomeczków robiliśmy. do ziomeczków. Od ziomeczków do ziomeczków. I między innymi dlatego nie zajmujemy się tym profesjonalnie i moim zdaniem osoby, które tak się nie mogą powstrzymywać, nie powinny się tym zajmować jakkolwiek i fansubować czegokolwiek, bo to tylko psuje e, serię. Ale. Zrzuć tego słowa profesjonalnie. Dobra, profesjonalnie. Nie powinny się tym zajmować na takim szczeblu, żeby wysyłać to większemu gronu odbiorców. O, piękne. No, i te a teraz przechodzimy do hejtów. Po pierwsze, coś czego nie mogę znieść absolutnie nigdzie, czyli ten cudzysłów, który zawisł w powietrzu. KRADZIEŻE! Nie. Wszędzie teraz... kradzieżę Wszędzie kradną, dobra, teraz tak Ten e... polski internet, mangi i anime to... Sami to młodzieje są... zarabiają tam na tym po prostu biardy. Co tam się wyprawia Tam jeden drugiemu z kieszeni podbiera I trzeci na to patrzy I nic z tym nie robi no. Ale dobra, e... zacznijmy od Samej treści e... Od samego słowa, co znaczy słowo Kradzież, otóż kradzież To jest e... W zależności od kontekstu, bo może być Pra, yy, może chodzić o prawa autorskie, to jest naruszenie praw autorskich i tak dalej, i tak dalej, ale tego się tu nie dotyczy. Zaraz Zmiana przedmiotu tak. między właścicielami drogą nie do końca kupna. Nie do końca kupna? Otóż jest to po prostu zabranie czegoś komuś, tak że on tego nie ma, a ty teraz to masz. To jest... Więc yy, teraz yy, uwaga daje, daje chwilę, niech ludzie pomyślą, co jest błędnego. Nie, nie, Czy jest jeszcze coś takiego, Możesz komuś ukraść własność intelektualną. Właśnie, tak, właśnie. i to się tyczy i to się tyczy praw autorskich, i a nie dotyczy to polskich subów. Dlaczego? Ponieważ jeśli. Suby zostały zrobione na Crunchyroll lub animation, Animation, zostały podpieprzone przez, w ten sposób przez Horrible Subs, po oni, oni, oni, oni nie ukradli, e... tylko się wzorowali. Tak, e... zostały skopiowane przez Horrible Subs, od Horrible Subs zostały skopiowane przez jakąś inną grupę, żeby były hard suby, bo oczywiście naszym grupom suberskim, czego mi się nie dziwię, nie chce się wcale ustawiać timingu i wolę robić hard suby. I dopiero z tych hard subów wzięte przez jakąś polską stronę tłumaczącą, E, która sobie tłumaczy w tym timingu, e, wnioskując po jakości większości subów, najprawdopodobniej wrzucając to w translator. Dobra, e, i dlatego właśnie nie ma tu do rzeczy e, żadna, żadne prawa autorskie, własność intelektualną, bo jeśli coś e, od legalnej strony przeszło przez e, dwie nielegalne aż trafiło do ciebie i to co w sumie robisz też jest no, nie, nielegalne i... Robisz to dla ludzi, którzy nielegalnie, dla ludzi, którzy nielegalnie oglądają yy, bajki, które nielegalnie pobrali z internetu, no to no załóżcie, yy... że po prostu macie dilera narkotyków. No i macie tą pierwszą osobę, która nielegalnie hoduje tą marihuanę. Potem ją sprzedaje pod szkołą jakimś gimnazjaliście. Ten gimnazjalista kupuje, sprzedaje koledze. Ten kolega wypala zawartość tego foliowego woreczka, który dostaje. No i grupy fansuberskie to są właśnie tacy ludzie, co zbierają ze śmietnika ten woreczek po marihuanie <śmiech> tak. i uważają się, że o, jestem palaczem marihuanem. No, tak nie. O, ja jestem Dealerem. To, to, to jest to no i nie, jest, ja nie tak... jestem dealerem, jestem hodowcą tak jestem hodowcą w tym momencie to ja wyrobię ja, ja te suby tak ja robię i nie zapominaj że wtedy muszą się pluć do każdego kto miał coś ten, do każdego, kto również z tego śmietnika to wyciągnął i y, ten, i powiedział to samo, co oni. Śmietnik polskich subów. Śmietnik polskich subów, ej, ale to jest bardzo dobre porównanie. to po wszystkie grupy <śmietnik> suberskie sub chodzą na jeden śmietnik i wyciągają Nie tam, no, to, są, co lepsze są dobre. okale. Są dobre, niektóre, więc poszanujmy. Tak, poszanuj e, właśnie mówię, jest, jest jakiś taki, no na przykład e, gościa, który zrobił suby do iraku to naprawdę tego człowieka szanuję. Tak? Są ludzie zwbijam, są... którzy czasami nawet robią niezłe suby. Tak, to, to jest prawda. No niestety większość grup suberskich, ale dobra. Przejdźmy do tych kradzieży. Teraz, yy, yy, dobra, czyli wrzucasz coś, tak i teraz uwaga, przerabiasz to i wrzucasz coś za darmo do internetu, do... Na stronę, na, na stronę... Której wszystkie napisy, które ktokolwiek wstawił są publicznie dostępne ne? i zakładając konto na tej stronie akceptujesz, że zrzekasz się praw do tych subów, ale nieważne. Pobierasz. Po, ten i teraz.. Yy, czeka, i teraz po tym jak ktoś yy, weźmie te suby i ich użyje, wtapiając je w film i zrobi coś dla ludzi, czyli zrobi te online. Bo już walisz tę dyskusję, czy, czy lepsze są online, czy nie. Po prostu czasem warto sobie na tych onlineach obejrzeć, bo nie chce ci się ściągać, bo nie masz za, tak dobrego neta, bo nie wiem, siedzisz w pociągu na wi-fi i przecież nie będziesz sobie czegoś ściągać, nie masz czasu, nieważne, na tych onlineach ludzie oglądają i to jest coś, co jest robione też dla ludzi. I teraz Czekam na te wszystkie hejty. Nie. Przecież miliardy, miliardy po prostu. Miliardy złotych. Setki ja bym się... tysięcy. Ej, nie, no ja w ogóle się zastanawiam. Jak to jest, że jeszcze wszyscy dookoła nie zaczęli robić tych stron onlineami. Przecież to jest taka żyła no, złota, Shinden że jak ja wyku... bym... ten Shinden się wybił, ma teraz takie miliardy. I teraz no. wykup... jeżeli ktoś zakłada, to... Po prostu wykupuje ich z Ale czemu, tak, czemu tak. jeszcze no nie kupiłeś innego? No czemu... Bo ich nie stać. Bo ich nie stać, dokładnie. Ej, bo, sorry, to czekaj, to przecież ja już powinienem z miesiąc temu założyć te online. Y. Ja na tej ciężkiej pracy superów, którzy robią to czysto. Przypominam hobbystycznie, bo nie mają co robić w domu i stwierdzili, że... Bo oni... I teraz uwaga, zanim ktoś mi powie, że, że oni to robią dla ludzi, oni nie robią tego dla ludzi. Jakby oni robili tego, to dla ludzi, to by po prostu to wrzucali i się o nic nie pluli. Oni to robią po to, żeby móc się uważać za nie wiadomo kogo i spinać dupę o, to, o jakieś pierdoły i nazywać ludzi złodziejami, bo ktoś zrobił to, co w sumie... Znaczy ktoś zrobił coś, co też tym ludziom, do których oni chcieli trafić w sumie pomaga. I e, dostał za to cztery grosze, za, bo tak serio, jeśli chodzi o strony z onlineami, no faktycznie są dwie, na których może trzy, bo nie wiem, czy jeszcze ludzie oglądają na kreskówce, ale. Ja, nie jeszcze wie, chyba wie, ktoś no, ogląda na nim odcinki, bo oni są chyba popularni. Nie no dobra, ale nie liczyłeś. Ale, ale dobra, ale załóżmy ten animzo Nishinden bo to są strony, które po prostu działają w ten sposób, że wrzucają linki z innych stron. Co ja bardzo propsuję, bo e, bardzo bo dobrze No obchodzi prawo wiesz, obchodzi prawo to wszystkie te strony są w sumie nielegalne i mają nielegalny staw u siebie, ale... No, no wiesz, możesz robić to legalnie niezgodnie z prawem, czyli o, użytkownicy wstawiają to na tak. naszą stronę, my no nie tak, wiemy co tam do, jest. Jeżeli I... właściciel prawa autorskich się zgłosi, my to oczywiście usuniemy. Tak, i w ten sposób działają te strony i Moim zdaniem to jest bardzo dobre, bo wrzucają linki z różnych źródeł, więc możesz wszystkie serie znaleźć na jednej stronie w miarę. I to, to jest coś, co zawsze propusowałem. A e, jeśli chodzi o samo takie nastawienie, no... E, miliardy. Miliardy. Tak, te, tak, te, te, wielkie, te wielkie miliardy. Nie, szczerze mówiąc, z tych stron e, i tak są pieniądze e, takie sobie, bo taką stroną trzeba... Znaczy, jeśli prowadzisz jakąś stronę i ta strona jest w stanie utrzymać się bez dokładania do niej i cały czas się rozwijać, to w sumie osiągnąłeś bitny sukces. I um, tak w sumie wychodzi z Shindenem, gdzie z Shindana wiem tyle, że jeszcze była, było troszeczkę więcej tej kasy, więc ona była odłożona na to, żeby zrobić nową stronę, bo poprzednia strona miała, uwaga, miała 7 lat. Więc y, przez 7 lat było odkładane po trochu kasy, żeby. Czy tam, przez parę lat było odkładane po trochu kasy, żeby zrobić nową stronę. No, Ym, w związku z czym, no to nie są takie kokosy, i y, naprawdę to nie jest coś, czego możesz wyżyć. Ty sobie możesz wyżyć, jeśli w roku 2005 prowadziłeś jedyny serwis z online'ami znany w Polsce, czytaj tą kreskówkę, i przy okazji jedyny znany serwis z mangami w Polsce później założyłeś. No to faktycznie mogłeś sobie z tego. Zbierać pieniądze, ale teraz to, to nie jest żaden deal. No, y ale wracając do hejtu, bo jeszcze się nie wyżyłem. Y to jest No i jak chodzi o te grube miliony, to nie zapomnijmy o tym, że właśnie przez te miliardy, jakie zarobiło div anime, się zwinęli, a byli w sumie jedyną prawidłą stroną, która przynajmniej brało odpowiedzialność za swoje słupy na tej zasadzie, że mogłeś każdy odcinek pobierać do siebie na dysk, co hmm. teraz nie jest możliwe na żadnej stronie właśnie wszystko, wstawianie tych linków, co pokazuje... Na chyba kiedyś był no kiedyś, no ale wszyscy było że im się nie chce, no i oni no. nie byli w stanie już utrzymać tego wszystkiego, bo to jednak musiało być na ich serwerach, każdy odcinek i wszystko co tak leciało i to pokazuje, jakie grube miliony można przecież na tym zbijać. No, więc... Y no cóż, mówię, to są te, te miliardy, miliardy i w ogóle nazywanie siebie nawzajem złudźami. No nie, nie, to ja rozumiem, to, to jest takie typowe, polaczkowe myślenie, bo um, ej, to, jest, to jest mniej więcej w ten sam sposób, jak y, po prostu ktoś by zrobił. Zdjęcie panoramy twojego miasta i zawiesił w galerii i dostałby za to jakieś, nie wiem, 100 zł, a ty byś przyszedł i powiedział Panie, ale tam jest mój dom, ja go sam wybudowałem i on mi ukradł ten dom. I wystawił go tu na ścianie, on mi go ukradł i ja chcę teraz za to te miliardy, które dostał za wywieszenie w tej galerii. No, nie. On, proszę pana, on dostał 10 zł. To ja chcę tutaj. 50. To ja chcę 50, bo ja wiem, że on zarobił 50 milionów. Ale on dostał 10 zł. Nieważne. No ale cóż, no ludzie są... E, t, tu dochodzimy do takiej małej konkluzji. No cóż, ludzie to debile. O. Tak, tak po prostu jest. No i tego się nie zmieni. Um, I mówię strasznie mnie śmieszy jeszcze to, że ale gdybyś ty posiedział, spędził ten swój czas i tak bezstrzelnie ukradziony i tak dalej. Człowieku, jeśli tak cię to boli, to przestań to robić. To nie jest twoja praca. Nikt ci za to nie płaci, jak to cały czas podkreślasz. Zajmij się czymś konstruktywnym, składaj modele, rób zdjęcia, maluj. Zacznij tańczyć. Może przyjdą ci z tego jakieś pieniądze. Po, po, co ty ja teraz... i po co ty siedzisz i tłumaczysz suby, tak? B Generalnie nie to rozumiem ta rozumiem wyrąb się na to. I, i oglądaj sobie chińskie bajki. Powiem... Wyrąb się na to, ale, ale ja, ja, ja ci powiem, dlaczego oni się na to nie wyrąbią. Bo ludzie nie będą za nimi płakać. Ale ja powiem, ja ludzie, nie będą, nie, ludzie nie będą płakać za polskimi tłumaczami, bo to jest coś, co... Przechodzi coraz bardziej do, do Lamusa, bo ludzie znają ludzie, coraz więcej ludzi, którzy to ogląda, zna jednak ten angielski na tyle, bo to nie trzeba dużo znać, to jestem że przykładem, bo ja nie znam angielskiego szczególnie dobrze. Jakoś mogę oglądać po angielsku, a tam wychodzi wszystko wcześniej i jest robione mimo wszystko profesjonalnie. Ale wiesz, ludzie tu mają problem z tym, że kurwa, nie rozumiem jakiegoś ważnego słowa. Zastupuję odcinek, otworzę elektroniczny słownik, piszę to słowo. O, to znaczy to. Dzięki. Znajdziemy. ale to odcinek. możesz Ale to możesz z sy sytuacji wywnioskować, ja nigdy nie sprawdzałem rzeczy w słownikach, ja Dobra, czasami ale ja nie rozumiem wszystko ludzi, rozumiałem, którzy... ale... ale. Ale ludzie po prostu, którzy twierdzą, że polskie suby tylko twierdzą, że nie rozumiem części słów. Pomijając to, że właśnie można by wywnioskować coś słowo. Spaduły... Tłumaczysz sobie nie rozumiejąc słów. Nie, nie, nie. nie ci, ona mówi oglądają. o ludziach, którzy oglądają na polskim z Którzy twierdzą, że tylko polskie suby i dobrze, że są sami tłumacze, ponieważ oni w angielskim nie umieją. Kurde, w z to właśnie, co mówi Zuber, że nie trzeba wiele, żeby rozumieć te suby. Po drugie, można by te fobuły. I po trzecie, kurde, tak trudno otworzyć słownik elektroniczny, jak nie rozumiesz. Nie, nie wierzę, Daj. że ktoś nie rozumie całości zdania, tylko że pojedyncze z, y, słowo, naprawdę, no, bo na tym poziomie co jest teraz angielski, ktoś, kto umie podstawy angielskiego, zrozumie super do większości serii. Na pewno to jak Maesie, to się. No... obejrzysz 10 serii, to się zdążysz nauczyć. Ej, no tak, ja części do tego... słów ogarniam właśnie po to. Ja bym nie wiedziała na taki strum na po angielsku, a dowiedziałam się to z subowolnych No tak. A jeszcze do tego, jak nie, żeśmy crossing. ostatnio. Nie, no ale jak żeśmy ostatnio oglądali Kaibutsu Ojo, to tak sobie uświadomiłem, że te suby tak trochę. Znaczy ja pamiętam, że oglądałem z polskimi subami, no jak każdy kiedyś zapewne. I te suby wydają mi się, już pomijając ten mój sentyment i to, że wtedy mi się oglądało inaczej, wydają mi się trochę gorsze niż od tych, co były wtedy. Wiadomo, wtedy też były kiepskie suby. Były dobre i kiepskie, no tak jak jest teraz, ale wydaje mi się, że tych dobrych było trochę więcej, trochę bardziej się ludzie do tego przykładali. I myślę, że to właśnie dlatego, że coraz mniej osób ogląda... To, ten, po polsku to po pierwsze, po drugie staje się coraz, to coraz popularniejsze i ludzie chcą się poczuć, bo mogą się nazwać tłumaczami. To jest raz i jak oglądaliśmy ostatnio to Kajbutsu Ojo, to moment, w którym możesz stwierdzić, że coś jest przetłumaczone po prostu niepoprawnie albo można by było to przetłumaczyć lepiej na podstawie rozumienia ze słuchu jest tym momentem, kiedy naprawdę powinieneś się zastanowić, czy y, możesz oglądać te suby. Więc jeśli oglądacie jest szczególnie jakieś popularne serie z polskimi subami i to tymi, które wychodzą najszybciej, y, więc są naj, najpewniej najbardziej o kanadu rozbić, to wiedzcie, że robicie sobie krzywdy. Czy powiem y, jeszcze to, że co ty zaczęłeś na początku, czyli te polskie wstawki do polskich subów, które są... Tak, generalnie powiem tak, nie mam większego problemu, z polskimi wstawkami, to znaczy y, zawsze daje przykład tłumaczenie y, przez o niezu, nie pamiętam kto to wydał ale Hatsuko Limited, które zostało wydane w Polsce gdzie jest scena gdzie y, bohater y, opowiada suche kawały i one zostały y, przez tłumaczy w mandze zrobione na polskie, czyli takie po prostu typowo polskie y, kawały i to było świetne, ponieważ można było się pośmiać i tak dalej, ale jeśli ogląda potem anime tego, i widzę, gdzie są te typowo japońskie kawały, których nikt nie rozumie, to ta scena była żałosna. I, jeśli, i czemu A. oni w takich momentach nie dają polskich wstawek z polskimi śmiesznymi kawałami, tylko dają y, śmieszne polskie wstawki w, w porównaniach, co jest dla mnie y, A, beznadziejne, czy... gdzie na przykład walą teksty typu, y, no jakby Doda nie wycofała się, nie wycofała post, bo puściłaby nas z torbami, no. Ale, znaczy, to tutaj ja akurat muszę powiedzieć, że mm, jestem akurat przeciwnikiem tego, o czym ty mówisz i ja wolę mieć dodatkową po prostu yy, u góry, nie wiem, stronę tekstu o tłumaczeniu tego konkretnego dowcipu, niż mieć go zastąpionym, bo mówię, ja, ja wolę jednak wiedzieć, co tam na serio było. No ja też, że ja na przykład z tego powodu chyba Beelzebuba Be zacząłem, albo anime zdopowałem, albo manga zacząłem po angielsku czytać. A Nie, tak, ale bez wiesz, Zabu... ja mówię, znaczy, jakie znaczy, to są takie może... sceny, jak na Znaczy jeżeli niechami, coś takiego, miał... takiego, To ja rozumiem te... te, te to coś takiego. Znaczy. Chodzi mi głównie o to, że jeżeli co stronę miałem Mariusza Kudzianowskiego, to ja zastanawiałem się czy czytam jakiegoś fanfika, czy naprawdę no, tą mangę. Coś w tym było, znaczy ja, ja miałem jedną rzecz, która wtedy mi się, znaczy dalej to mi się podobało w miarę, bo no mimo wszystko to był y, Shonen i no tam raczej nie było używanych y, przekleństw i bardzo... Były? M, były? Znaczy, bo. No, wiesz, to w jednych z ostatnich chapterów główny bohater nazywa się Mr. Fach, więc. Aha, nie, no bo e, mnie, się, e, mnie się bardzo podobało, że jak oglądałem anim, to e, te e, przekleństwa były, że tak powiem, dodane, bo pasowało mi bardzo do głównego tak, bohatera. Tak, to tam było dobre. Tak, pasowało mi do głównego bohatera, kiedy. E, no pewnie tam był jakiś tekst typu zaraz cię uderzę albo coś w tym stylu on mówił zaraz ci zajebie. no i mimo wszystko do gościa który jest z jakiejś patologicznej szkoły gdzie wszyscy rzucają w siebie krzesłami i są jak z gangu to już wszystko bardziej pasowało mi do niego to, że on powiedział zaraz ci zajebie niż zaraz podejdę i uderzę cię w twarz więc to, to, to, było, to było na plus, jednak mówię tłumaczenie żartów to jest coś czego nie znaczy, wiesz, to, to, to, centralnie wszystko, nie. to wszystko zależy, jak to jest zrobione i gdzie pasowane, nie? no. więc... Ja tutaj zmienię trochę, przejdę, zacznę bronić tych wszystkich wstawek i tak dalej. No nie! Nie bo, że tylko hejtujemy, nie, bo nie, to, to jest jeden ważny punkt z tym, co mówiłeś, że wystawianiem tego na strony, gdzie rejestrując się, akceptujesz, że to wszystko jest ogólnie dostępne no. i tak dalej. Ale jest też sytuacja, że niektóre grupy, no tutaj na przykład z mangami po angielsku, wrzucają sobie na swoje własne strony te rzeczy. niektóre na przykład nie chcą tego udostępniać na inne, a, są, a niektóre serwisy po prostu biorą to z ich stron, ściągają i wrzucają na swoje serwisy, nie? Na tej zasadzie. Znaczy, mówię, że ja jestem... Jak to, ja jako osoba leniwa jestem zwolennikiem. E, ale, ale to stron... wtedy jesteśmy, że to jest z pierwszego sortu, że oni biorą mangę, oni, robią, oni, oni biorą skalnację, oni robią tłumaczenie i wstawia na własną stronę. A, no. to, a to jest tak, jakbyś wziął ich wziął tą skalnację, którą oni skądś wzięli, wziął napisy z tej drugiej strony wziął je jeszcze tak, żebyś najpierw miał w template w photoshopie i jedyne co byś zrobił to byś wziął cały template i klikał sobie dwa razy no, wiem, i w tym wiem. tekście wpisywał ten tekst Tylko... i potem mówił, że ukradni twoją ciężką pracę. No, wiem, ale właśnie no. mi chodzi o to, że są to właśnie dwa typy ten, co ty mówisz, ten, co ja mówiłem, że no, chodzi o to, że ej, no... to, jest, to jest chamskie powiedzieć kiedy ty to robisz od początku do końca sam i wrzucasz to na swojej stronie i ktoś ci zabiera stamtąd i, na ty na możesz i z tego że ciągnie to, korzyści że jest no to, to a... kradzież kradzieży ale nie z, że wziąłeś to ze świetnika. i to, to, to, to jest się... moim zdaniem trochę chamski i tacy, tacy, tacy ludzie to takim ludziom co to robią właśnie yy, w ten sposób na życie. szacunek ale ci co już biorą od kogoś i przerabiają to, to, to, to idą na łatwiznę właściwie i się później rzucają jeszcze że ktoś idzie na łatwiznę z po tym, jak oni to zrobili, to, to jest już takie trochę retardet. A nie wiem, ja, ja mówię, ja wychodzę z założenia, że jeśli ktoś coś wrzuca w internet, to to znaczy, że to znaczy... może być gdzieś użyte, więc yy, ja mówię, jestem wielkim zwolnikiem tych stron, które zbierają i póki zostawiają, że tak powiem, twój podpis pod tym, co zrobiłeś, a ty to wrzuciłeś po prostu do internetu, to musisz się z tym liczyć, że to na jakąś stronę trafi. No, a. ale wiesz co, z drugiej strony też zastanawiam się, jakiś sens ma płakanie, że ktoś by zabrał moje suby, które wrzuciłem na anime, sub i wrzucił na Shindena, bo w sumie to, po pierwsze, robisz to, żeby trafiło do ludzi, przez to, no to że wiesz ludzi, a i tak byś z tego nie zarobił, a że ktoś nie zarobi, no to trudno. No mówię, na no, podstawowe po pytanie. To, a druga sprawa to... Kurdeczkę. Nie no, ja mówię po całe no. pytanie, robisz to po to, żeby ludzie mieli, czy robisz to po to, żeby mieć później bulldupy o tym, że to ludzie jeszcze mają? Jeszcze druga sprawa, że w sumie ty płaczesz, ale tego. Ty, ty, ty płaczesz, ale tego z strony powiedzmy konsumenta, takiego przeciętnego człowieka, który to sobie ogląda, to w sumie to wywalone, tak? No, czy oni ci to zabrali, to... czy nie, bo. Jeżeli osoba ogląda na, nie wiem, dysku i bierze te twoje suby, to nawet pewnie nie wie, że ktoś na online to wziął, a jak ktoś ogląda na online, no to w sumie wywalone, bo ktoś wziął to i tylko dlatego on to na online może obejrzeć, tak? Więc nie wiem, u kogo ci ludzie w ogóle wsparcia szukają, jakiegoś emocjonalnego, bo to musi być bardzo wąskie grono ludzi. Nie no, to mówię, a taki, taki Lesie miał tę metaforę ze świetnikiem, mi się skojarzyło, że to trochę tak jakby... Właśnie jakiś taki y, dzieciaczek sobie wyciągnął ze śmietnika czyli jakiś stary zeszyt Przepisał z niego notatkę i, i, i, stwierdził, y, I stwierdził, patrzcie mam notatkę I dał wszystkim dookoła, żeby sobie przejrzeli Ktoś zrobił zdjęcie tej notatki I ten, i porozsyłał całej reszcie, żeby wszyscy mieli I, i cała reszta by stwierdziła ej stary Dzięki i, kupi i sklepała mu się w 60 osób na soczek. I w tym momencie na, na ten pierwszy. Na Lizaka, sorry, na Lizaka za 60 groszy, tak wszyscy po groszu by mu rzucili. I w tym momencie ten, ten, ten, ten pierwszy koleś, który dał to po to, żeby wszyscy inni mieli, by stwierdził: Ej, stary. On, on, ej, powinniście, ten, powinniście mi za to, yy, ten, kupić tego robota za 500 zł, bo to moja praca była. Moja ciężka praca, żeby zrobić tę notatkę. Bo on na tym zarobił, on, on teraz ma zabawki, wszystko. I, i dobra, ej, a on, cią, a on sobie siedzi z tym lizaczkiem, którego dostał i się cieszy, że w ogóle coś z tego ma i że pomógł innym, a, a, te, a ten go wyzywa i mówi, że jest jebanym złodziejem. Taka piękna podstawówka. Pozdrawiamy polskie suby. Pozdrawiamy polskie suby. Dla mnie jesteście... jesteście tym niew, niewdzięcznym dzieckiem. Znaczy, tylko ci, którzy potem mówią o kradzieżach i piszą w swoich subach jebać Shinden, jebać AnimZone i tak dalej. Tak, bo zach zachowujecie... Znaczy, mam wrażenie, że te osoby zostały mentalnie w gimnazjum. Nie, nie, one prawdopodobnie zaczynają... są no, są fizycznie Warto w gimnazjum. Prawdopodobnie są pra normalnie w gimnazjum, właśnie, zacznijmy od tego. Ale... nie no, na pewno... są jeszcze poważni suberzy i... No jest komi subs. No tak, ale Pol no no właśnie, o właśnie zapomniałeś powiedzieć o wstawkach, tych żartach i tak dalej. No to ja nie jestem temu przeciwny, nie mogę być temu przeciwny w momencie, kiedy... Jeżeli jaka moja polska grupa go... suberska osiągnie poziom komi subs, mogę robić, co mi się, że mi nie podoba tak. i mogą tłumaczyć mi nawet inne anime w innym anime, mogę czytać inne suby, ale jeżeli będą na poziomie komi komisubs... To jest nieosiągalne, no nigdy będzie no, nie będzie komunistycznymi Niestety, a, a szkoda, a szkoda bardzo. Do nikt no nikt nie w życiu się tak, tak dobrze memów i nikt do... Do się <głos> w życiu nie w napisów zmieniających kolor i tak dobrze ich setuje jak te Będących komis. w trzy Powiem ci tak, jakby polskim tłumaczem się chciało zrobić chociaż 5% z tego co robi komisarz, to ja bym się w ogóle do nich nie czepiał. Ale na przykład przy tłumaczeniu komisów Fogira jestem pod wrażeniem, jak oni dobrze wtimingowali zmianę koloru napisów do zmiany koloru tła. Właśnie. Przy Karaoke w openingu dlatego no jest warto czekać czasami nie wiem, 3 dni dłużej na suby, żeby dostać ładne Karaoke w openingu. No. W każdy... Tak, a w każdym razie. No na razie... przykład na Cranchelor nawet nie dostaniecie napisów w openingu, nie mówiąc o Karaoke. No, no właśnie. Okay. A w każdym razie kończąc tak trochę ten temat polskich subów, to jeśli chodzi o jakieś mówię 90%, tam 98% tych ludzi to no po prostu, nie żebym coś do Was miał, tak po prostu no offense, po prostu skończcie z tym, ze sobą możecie też. No, naprawdę, nie wiem, macie okno, mieszkacie wyżej niż na drugim piętrze, wiecie co, co robić. Tak no, no nie muszę no Wam offense, dalej tłumaczyć. No, tak, znaczy no, no, offense, ale, no offense, ale no offense, ale no cóż. Nie życzę Wam niczego złego, ale jakbyście Wy sobie chcieli życzyć, to nie mam nic przeciwko. Uh, więc, no mówię, selekcja naturalna te sprawy mam nadzieję, że zadziała. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. No i w sumie tym, tym optymistycznym akcentem, akcentem możemy zakończyć dzisiejsze nagranie, ponieważ chyba nie mamy już nic do powiedzenia, prawda? Tak, mamy dzisiaj króciutkie nagranie. Jak mówiliśmy, dwie godzinki, no dwie i pół. Więc, yy, ludzi, w takim razie żegnam się z Wami. Jezubek. Ja Ale jeszcze zapomniałeś powiedzieć, a. że mamy konkurs na Facebooku. O Jezu, a dobra, sorry. Konkurs na Facebooku. Uwaga, jeśli <śmiech> ktokolwiek jakimś w ogóle absolutnym cudem zgadnie. Z czego wyjmowaliśmy mangi na Manga Tagu? To... Ale ja podpowiem, że ja podpowiem, że Lesiu podpowiada tym obrazkiem. E, a e, ja podpowiem, że. A ja podpowiem, że jak na razie najbliżej odpowiedzi co dziwne był spychu w komentarzu, komentarzu w komentarzu na YouTubie. Więc myślcie, myślcie i jeśli jakimś cudem zgadniecie, to w ogóle. Pogratulujemy wam i dostaniecie mangę. Jaką mangę dostaną? Osobiście dostarczymy. Osobiście dostarczymy wam tę mangę. Spoko. Niech będzie. Eee... Ja się po tym nie podpisałem, ale oni dwa i tak. Dokładnie. Zrobimy to. Eee, Magda pojedzie z nami, prawda? Ja mam już wyboru. Pójdzie na piechotę. Pójdźmy na piechotę. Tu Pójdziemy jest. na piechotę. To nie może być, nie może być, nie może być tak, tak daleko. Ja no i, tak, no i tak nie wierzę, że ktoś zgadnie więc. Ja też nie wierzę, że ktoś zgadnie, więc e, jeśli zgadniecie, to najprawdopodobniej jesteście oszustami i wtedy wam tego nie dostarczymy. Ale jaką mangę mamy do wygrania? No dowie się to zowa, która wygra, no co mam tym, że jej nie wygrają. A dobra, okej, okej. Ty sami no jeszcze to... nie wiemy. To, to... Wiemy. <śmiech> nie. wiemy. To to co nawet dwa nota. O Jezu! JOLO. <śmiech> to Lesiu na pewno chciałby to dostarczyć. <śmiech> no cóż. W każdym razie, to chyba nasze ostatnie oświadczenie, ciągle pozdrawiam Polskie Grupy Tłumaczące, zabijcie się, no i teraz możemy kończyć, tak. żegnam się z Wami. Niedługo, na niedługo nas będziecie jeszcze mogli zobaczyć co piszemy głosem Spycha, bo zbliża się zapowiedź sezonu, a jak a no, zawsze tak? na zapowiedź sezonu będziemy wykorzystywani przez Spycha. Ej, bardzo no... nie chcesz, żebym tak zakończył, co nie? No bo chciałem, żebyśmy dobili do równych 2,5 godziny, a ty zostało jeszcze 6 minut, aż tyle no na no. Napisał nam no nie, co mamy, no. tam mógł przygotować, nie. co trzeba mu pomóc, jest to jestem może, że że nas nie chce, Będę miał bardzo długie tak to intro, żebyśmy dobili do 2,5 godziny. Dobrze, niech będzie jak najdłuższe. Nie hmm. no, możesz po prostu nie wycinać w początku. Tutaj będzie trwało trzy godziny. Dobra, nie. Ej, absolutnie nieważne. Kończymy, tak? Cięcie, dobrze? To żegnamy się. Teraz wy się żegnacie. No to się żegnamy. Dobrze, to. Ja chciałam się zakończyć pożegnamy. tak jak zubekty. To byłam, ja Magda. Ja się Andrzej, nie chcę jeszcze pożegnać. Ja, ja tak nie chcę Nie chcesz, nie chcesz jeszcze żegnać. Znowu, kto pożegna się później. Dzisiaj był smutny podcast i był bardzo hejterski. No, no był, nie da się ukryć. Podpisuję się pod tym. Kip jest nas nienawiść, jak głównie z zupka. No no niestety. <śmiech> Każdy ma coś, czego nie postypy. lubi. Niektó niektórzy nie lubią Żydów, inni sera. No a ja nie lubię polskich grup suderskich. Kto to... nie lubi Sera? To nie wiem, moja kuzynka chyba nie lubi sera, bo kuzyn o jakoś tak. O mój Boże, to jak wygląda jej życie? No nie wiem, jedno, wiem, że to jedno z nich nie lubi wędlin, a drugie sera i jakoś tak ten... Ej, chwila, co? Co? No, co? no widzisz. Jest Takie rodzina. jest życie. To, jest to się, nazywa, się nazywa bycie wegetariana. Nie, to wędlin, nie, ale o, a ona A tylko wędlin? Ona tylko wędlin. Tylko, tylko tych jakichś tam, tych, no, szynek i tak dalej. To nie ma sensu, tak ja nie rozumiem. Ej, ej, no nie, żeby coś, moja siostra jest wegetarianką, tak? Ale to, to jeszcze jest jakoś normalne. Jakoś. Jakoś. jakoś. Podobno. Podobno. Tak. No cóż, e, nie no, możemy sobie jeszcze pogadać, skoro Lesiu tak bardzo chcę mieć na dwie i pół, to, pół, pół to, godziny. Mam, ty ja mam pytanie, co by nie jej, że zabijesz wszystkich panów w live'ach po prostu, prostu wrzucając zdjęcie na fanpage? O nie, przepraszam. Przepraszam, Moim zaraz terenie. to poprawię. Bo tak, bohater naszego odcinka. Masz wejść na Na Twittera ej. to musisz wrócić, nam konto na Twitterze. Tak. Ej, ej, jest, jest, nas. ej jest jeden mały problem. Ej, nie wiem po o, co wow. im był ten nóż, a słyszałem jakichś krzyczących ludzi w ogóle z zewnątrz. Będę musiał tam cynknąć, bo byli pijani pewnie. Ale czysty był nóż. Nie, spoko, spoko to byli ci od Czekaj. Od Wiesz co? O kurw! Co? Jezu! Ale on jest porysowany strasznie, Boże, co oni nim robili? Nie wiem, porysowali samochody. Ej, nie żeby... Ej, ale to jest porysowany. Wiesz, on jest mega porysowany, to jest bagnet do kałasznikowa, więc w sumie coś musieli nim robić U ciekawego. Dobra, zastanowię się kiedy s indziej. Tak. <laughs> A eee, aż Dobra. pozwolę sobie użyć klawiatury, tak? Dobra. Możemy się żegnać? Możemy tak, kończyć? Tak. Wow. Ja mi już kończę oglądać filmik, jak zrobić smaczną kulę w Dragon Ballu, możemy kończyć. Dobrze, nie ma sprawy, to ja wrócę do mojego seansu. To, to byłem jeszcze, Jalesiu, dobranoc. Jazubek, dobranoc. Jazówek, dobranoc po raz trzeci. ja Magda, chłopapa. Dzień dobry. Dzie